No to tym razem znów ja. Witajcie panowie w czwartym odcinku drugiej serii Pszczelich Wieści. Tym razem odcinek nie prasówka, a poświęcony pewnej konferencji i naszym luźnym przemyśleniom, które się wydarzyły w ostatnim czasie w naszym świadku przerarskim i no napędziły nas, żeby o tym powiedzieć. A będą wam, do was mówić jak zwykle Kuba J, Tom R, La 40 i Emil G. Tak, Pasieka prowincjonalna, Miejska Pasieka i waroza.pl I mam nadzieję, że postaramy się i na ikonę i thumbnail naszego odcinka zrobimy sobie takie, wiecie, takie czarne paski na oczach, żeby były te nasze inicjały, wybrzmiały jako skazańców. wieści, Szczele wieści. wieści. Zaczynamy od konferencji, ponieważ tak jak już Wam się przyznałem na offline, niestety tylko w dwóch workshopach mogłem uczestniczyć jednocześnie robiąc coś innego, więc będę bardziej słuchaczem i dopytywaczem, więc rozsiadam się w tej chwili wygodnie i słucham Waszego sprawozdania z konferencji, ewentualnie będę dopytywał. Także dziś jestem ustawiony, przynajmniej na pierwszą część naszego podcastu. Tak, no więc y, w ostatnim półtora tygodnia odbyła się konferencja międzynarodowa europejska dotycząca modyfikacji pro, programów hodowlanych i metod selekcji pszczół odpornych na waroła destruktor, y, w skrócie EURBEST. Y, uczestniliśmy, uczestniczyli, kurczę, uczestniczyli. Tom, proszę bardzo. Uczestniczyliśmy. Uczestniczyliśmy. Miałeś Emil nic nie mówić. Ale poprawić zawsze może. Dobrze, byliśmy y uczestnikami te tak, tej konferencji. Y tak, w sumie było, były to cztery dni warsztatowe i y ostatni dzień, najdłuższy zakończenie. No Trzeba przyznać, że na tej konferencji rzeczywiście yy, yy, brał udział i, i, i do grupy prowadzącej należała śmietanka yy, naukowców yy, z Unii Europejskiej zajmujących się właśnie yy, pszczołami miodnymi yy, yy, pod kątem właśnie badania spraw yy, odporności czy tolerancji na pasożyta towarowa destruktor. Było również dwóch yy, naukowców z Polski. Na jednych z warsztatach, mianowicie pani profesor Biękowska i pan profesor Wilde. I teraz no, postaramy się omówić. No, jakie wnioski z tej konferencji? No, więc, Tom. Przepraszam, zanim wnioski, to może czego dotyczyła konferencja w ogóle? Jaki był temat przewodni konferencji? Skąd ta konferencja się wzięła? Patrz, miał miał ci siedzieć, a zobacz, co robi no, tą... Nie obiecałem, że będę dopytywał. Miał, miał pomagać. Tom przejmiesz pałeczkę? Konferencja dotyczyła hodowli i selekcji pszczoły miodnej z nastawieniem na selekcję przeciwko pasożytowi Varoa Destructor. Nie dotyczy to naszego Kuby, ogólnie Varoa Destructor. A jak Kuba wspomniał, konferencja trwała 4 dni. Nie we wszystkich wykładach udało mi się uczestniczyć aczkolwiek większość większość odsłuchałem i uważam, że była bardzo, bardzo ciekawa, a chyba więcej Kuba słuchał. Tak, no ja byłem na, byłem na wszystkich. Pierwszy vlog warsztaty dotyczył przelarstwa komercyjnego. Były tutaj poruszone po prostu, no jakie są... To może ogólnie, na wymienię, a później ogólnie to podsumuję. to komercyjnie. drugi dzień, na którym chyba ty byłeś tam, dotyczył produkcji matek, przeliłu nasieniania, trzeci programów hodowlanych, na którym był chyba też Emil, a czwarty potencjał wdrożeniowy i strategia gospodarcza. No tych właśnie, bo szół, o których zaraz sobie powiemy, jakie one są. No i, ostat... i ostatni dzień to było takie zamknięcie, w sumie podsumowanie wszystkiego, ale war... i to oglądałem. A, no, no, no. Jednym z głównych prowadzący był profesor Ralf Bichler. Tak, mam nadzieję, że dobrze czytam. Bichler, Bichler. a może Bichler. Tak, tak. Udało mi się nawet zadać dwa pytania, na które uzyskałem odpowiedź. Zacznę może od tego, ponieważ. Do badań zostały wzięte po, pier po pierwsze populacje, które naturalnie się wy wyselekcjonowały gdzieś z jakichś rejonów, gdzie no po prostu była niska ingerencja człowieka, zazwyczaj mm, dz dziko bytując. Aleczkolwiek nie tylko. I one były do, do tej eksperymentalnej populacji, która była w kilku miejscach na terenie Europy. Z nich te linie były pociągnięte i one były testowane. Trzeba zaznaczyć, że w ciągu tego, tych lat, czyli no, tych czterech lat, no, te pszczoły nie były leczone, no bo tak... Można było tylko sprawdzić właśnie no jakie jest ich porażenie, jakie są te cechy odpornościowe. I drugie, drugie, drugi typ pszczół, który był, który był brany to z selekcji hodowlanych, gdzie po prostu selekcjonuje się na różne cechy, tak jak VSH, grooming i inne różne kryteria higieniczne, najczęściej higieniczne. I to może warto na początku powiedzieć, że po raz kolejny zostało to powiedziane, bo już to było w wielu artykułach naukowych, że bo, bo widzę, że cały czas czasami w dyskusjach przerazki czy na, na forach, grupach jest spora wątpliwość co do tego. Pszczoły, które mają takie cechy odporności na chodzi o odporność na waroła, destruktor, są. One istnieją, zostały przebadane i ewidentnie te cechy występują. Także odmawianie po prostu istnienia takich pszczół jako fakt no jest rodzajem ignorancji w tym momencie. Gdyż jest wiele materiałów na ten temat i tu zostało to zbiorcze potwierdzone i wymienione zostały konkretne, znane populacje. Także takie populacje, które trwają, pomimo nieleczenia, Albo mają zbadane pewne cechy odpornościowe, istnieją i to jest fakt. Główne problemy natomiast są z ich prowadzeniem do komercyjnego przelarstwa. Dlatego, że, i to zostało kilka razy pod, podkreślone, i to jest też, myślę, fajnym, no, fajnym, takim też wątkiem, który jakoś się tak z tym naszym pierwszym odcinkiem i listem kojarzy. Głównym problemem, który to uniemożliwia, jest hany i smany i zostało to przynajmniej kilkukrotnie podkreślone, no, chodzi o to, że najlepsze cechy miały populacje lokalne. I lokalność populacji była bardzo z tym skorelowana. I z i zarówno tych, które były selekcjonowane w danym terenie lokalne jak i również tych, które naturalnie się wyselekcjonowały. I jeżeli one były podbrane konkretne przykłady, że okazywały się, że jakieś cechy, nawet przebadane, mają bardzo dobre populacje z Francji, w tym momencie, jeżeli zostały daleko przewiezione do Niemiec, no to niestety traciły te cechy. a Natomiast wiadomo, że pszczelarze komercyjni wymieniają matki, znaczy wymieniają matki pszczele i je przewożą na duże, na duże odległości, no chcą tutaj tworzyć inne populacje o takich cechach, które um, niekoniecznie będą w tym współgrały i nawet tutaj gościliśmy też na jednym z warsztatów był Juhani Lunden, właśnie przelarz, który eksperymentuje z taką populacją nieliczoną i on mówił, że mm, między innymi wysyła dużo swoich matek do Włoch z Finlandii. Coś chciałeś powiedzieć, Emilu? Tak, mówisz lokalność, to też często, często pada w dyskusjach nawet. Mówimy tutaj o lokalności na poziomie kraju, na, wiesz, jakby, bo lokalność w kontekście Stanów Zjednoczonych jest zupełnie inna niż lokalność w kontekście Polski. Czy mówimy na, na poziomie gminy, czy na poziomie powiatu, czy na poziomie województwa? Wiesz, to nie zostało to do, dokładnie określone, bo się nie da dokładnie określać, bo pszczoły przecież nie znają granic państwowych no tak. e, ludzkich, więc... E, Myślę, że chodzi o jeszcze mniejszy region niż, szczerze mówiąc nie pamiętam dokładnie tego, tylko takie mam wrażenie, że chodziło o mniejszy jeszcze rejon niż państwo polskie. Bo nawet podawałem takie właśnie w swojej wypowiedzi przykłady. Znaczy moje pytanie właśnie było tak konkretnie na, w tym warsztacie dotyczącym matek, produkcji matek, czyli było tak... Była postawiona taka diagnoza, że przy, na przykład przy, un, un, inseminacja mar, bardzo może temu pomóc, bo, bo, bo jednym z problemów, oprócz oprócz tego, że Hany i Zmany, czyli no, głównym celem pszczelarzy jest y, zysk z miodu, produkcja miodu, która nie za, najczęściej no, nie jest zgodna z tym kierunkiem, bo te pszczoły o dużych cechach odporności no, pod tym względem zazwyczaj są troszeczkę słabsze. Y, ale to powiem później, jaki jest ekonomiczny być może skutek tego. Natomiast y, Mm. Mm. co chciałam powiedzieć za propos ma a, b było na temat inseminacji. Był po... I akurat tutaj Polska wygrywała. Bo w innych e, różnych e, podsumowaniach niekoniecznie. Natomiast tutaj Pol była Polska i długo, długo nic i dopiero jakiś inny kraj w Unii Europejskiej. Więc tutaj byliśmy najlepsi. No tak to zostało zresztą przedstawione. No, że Polska rzeczywiście najwięcej inseminuje. I też była taka wypowiedź no, polskiego naukowca. Że rzeczywiście to powinno się robić i to jest prostsze i tak dalej. Natomiast ja zadałem pytanie dobrze. Ale my tylko tutaj się skupiamy na tym kontekście odporności. I teraz ja na przykład nie jestem komercyjnym pszczelarzem i może bym coś mógł w takiego wejść. Dlaczego nie? E, właśnie żeby takie żeby takie lokalne pszczoły testować. Natomiast, no właśnie, no, czy, czy powinienem w takim razie... Częst, bo A, bo tam też było podniesione problem częstej wymiany matek, że na takie matki się powinno często wymieniać. Natomiast, no ja nie mam w swojej okolicy takich, takich pszczół i znanych, znanych mi hodowców, a w ogóle w Polsce znam tylko kilku hodowców, które mają takie pszczoły, na przykład od CHVSH, tak? No więc pytanie teraz tak, czy ja mam z daleka bardzo sprowadzać taką pszczołę, i później często wymieniać matki na takie pszczoły, czy może powinienem jednak nie wymieniać tak często matek. No i dostałem, dostałem taką odpowiedź, że, że warto raz sprowadzić matki o takich cechach, a później na swoje pasiece, na swoje pasiece je hodować. Kuba, tu, tu chodzi o to, że, że geny VSH, SMR czy, czy RECAP to odsklepianie i zasklepianie, one bardzo szybko się rozmywają w dalszych pokoleniach, dlatego to było takie stwierdzenie, żeby te matki wymieniać często, biorąc od hodowców, którzy to selekcjonują czy oceniają. Tak? Tutaj przy, przy tych cechach, znaczy przy większości cech pszczół też duży wpływ ma, uważam, że znaczący wpływ ma środowisko, i tu gdzieś chodzi o, o, o zdrowotność pszczół, ale agresywność, czy miodność, czy właśnie przejawianie cech, cech odporności, na, odporności na warozę. W środowisku ma bardzo istotny wpływ na to, jak te pszczoły się zachowują. Dlatego też takie no... W, dążenie do tego, żeby, żeby jednak tworzyć, tworzyć, szukać materiału posiadającego cechy odporności, geny, posiadającego te geny, szukać w lokalnych populacjach, czyli, czyli bardziej wiesz, no tak. No kraj, może bym bardziej region powiedział, wiesz, bo tutaj Polska no jednak jest dużym i, i jest różnica między e, województwem podlaskim, tak, a województwem dolnośląskim na przykład, czy to w ogóle jest e, inna inna e, przesunięcie, jeśli chodzi o kwitnienia roślin, czy, czy temperatury, czy wilgotność. Ale jeżeli, jeżeli chodzi o agresywność, to właśnie ten czynnik, bo generalnie mówimy teraz o tej populacji e, Eurbest, tak oni nazywali, ta, która została no, uśredniona, prawda? Która była badana przez 4 lata yy, i z nich pociągnięto konkretne linie. Generalnie średnio nie charakteryzowało się na przykład większą agresywnością niż yy, zwykłe. Zwykłe populacje komercyjne o nie. Yy o cechach wy wykazujących brak o jakiejkolwiek odporności na waroła. Także to też być może obala nawet jeden z mitów, że pszczoły te odporne no, muszą być agresywne. Bo coś to, czasami... to, jest, to jest mit, podobnie jak pszczoły agresywne przynoszą więcej miodu i tego typu, tego typu mity. No. Mo może dojść do sytuacji, że w wyniku obserwacji, można odnieść takie wrażenie, tak, że pszczoły bardziej agresywne, może bardziej bronią gniazda przed rabunkami lub same rabują chętniej. Natomiast no, nie ma jakby korelacji pomiędzy VSH czy, czy recap a, a z agresywnością pszczół. Możliwe, ja tu po prostu mówię co konkretnie co w tej konferencji wyszło tym naukowcom z, z tej populacji Eurbest. Jeżeli chodzi o produkcję miodu, no to rzeczywiście tutaj średnio były nieco słabsze. Natomiast tutaj właśnie Ralf Bichler też do, dosyć mocno mówił o tym kompromisie, tak? No bo oni wiedzą, że dobrze, generalnie wiedzą, że lokalne populacje średnio sobie zazwyczaj radzą lepiej. Ale w przelarstwie komercyjnym na dzień dzisiejszy jest to niemożliwe, więc wszystko, szczególnie jeżeli gośćmi byli, bo przelarze komercyjni nie dość, że to się nie da zrobić, to jeszcze oni mają największy wpływ na te populacje. Między innymi jednym z gości chyba trzeciego dnia był Stefan Mandl, największy pszczelarz w w naszym rejonie środkowo-wschodniej Europy. szczelarz posiadający chyba około 10 tysięcy pni z okolic Wiednia. Także ci pszczelarze też się angażują. Też im zależy, żeby jedni z tych największych też, żeby po prostu powielać takie cechy o, o, o takiej genetyce. Więc to wszystko generalnie, konkluzja była taka, że wiemy, co może być najlepszego. Nie jesteśmy tego w stanie zastosować, więc generalnie pójdźmy na kompromis i Konkluzja generalnie całej konferencji była taka, że ten kompromis ma duże szanse powodzenia, jeśli tylko wspólnie większość będzie chciała do tego dążyć. Bo tu jakby poruszony był też wątek ekonomiczny. Owszem, te pszczoły mają trochę mniejszą miodność, natomiast Zabiegi ekonomiczne i pracochłonne związane z częstym leczeniem nawaroła są też ekonomicznym kosztem, bo po pierwsze trzeba te leki kupować i generalnie poświęcać czas. Cały harmonogram się pod to układa, więc oni mieli tak. Y, y, ci pszczelarze, którzy testowali te linie w trakcie badania, dawali im sygnały takie, że była, była to dla nich mimo wszystko, mimo troszeczkę gorszej tej cechy, duża ulga. W, cały, w całym bilansie pasiecznym, komercyjnym. Żeby nie było komercyjne. Ja tam wydaje mi się, że byłem jeden z niewielu uczestników całkowicie niekomercyjnych. Tak mi się wydaje, bo tam też były takie ankiety przeprowadzane, że można było na ten temat się wypowiedzieć. I nawet było tak, że zapytałem, bo czasami było tak, że no nic nie mogłem odpowiedzieć na te kilka pytań, bo to mnie nie dotyczyło i tak się powinienem zrobić, że wtedy nie odpowiadałem. Także konkluzja była pozytywna. Generalnie tej konferencji. Pod tym kątem, że da się, że byłoby to możliwe yy, yy, yy, byłoby to możliwe w przyszłości. Czyli czekaj, czyli wniosek, wniosek jest taki, że yy, mimo iż taka pszczoła przynosi mniej miodu, to i tak jest to bardziej opłacalne niż pszczoła, czy w rachunku ekonomicznym wychodzi to korzystniej, tak? Mówi to było komer ja bym tutaj e, moim zdaniem, e, moim zdaniem, konkluzje ogólne były takie, troszeczkę bardziej sceptycznie, bym powiedział, że może być to. Może być to bardziej ekonomiczne obecne, pewnie nie zawsze jest. Generalnie każdy zdawał sobie sprawę, i, i to było podkreślone, że jesteśmy dopiero na początku drogi, że to są dopiero właściwie wstępne badania. E, pierwsze takie badania duże w Europie nad taką populacją, konkretnie już przebadaną, Jesteśmy na początku drogi to będzie prawnie, prawdopodobnie długa droga, być może yy, męcząca, ale da się to zrobić. Do, ale dlaczego w ogóle to robimy? No też y, taki był wstęp, że że większość zdecydowanie tego chce, bo jest to jakimś... Yy, yy, no. Dla pszczelarzy rzecz niekomfortowa, że to robią. Tutaj na przykład mam troszkę inną hipotezę na ten temat no i, i, i, i że jakby według nich zdanie większości naukowców jakby było zbieżne, tym się zajmujących naukowców było zbieżne z oczekiwaniami pszczelarzy. No ale też było podkreślone, że, właśnie, że przela, to też było podkreślone, że przelaże muszą w tym uczestniczyć, ponieważ szczególnie ci przelaże więksi, no po prostu oni ma największy mają największy wpływ na tą genetykę, właśnie, więc no, nie uda się to, kiedy oni nie będą w tym uczestniczyli. No tutaj do, do, właśnie d, d, d, d, fajnie, że mamy w naszym gronie e, podcastowym człowieka, który ma między innymi, tak, z tego co się orientuje linię o cechach VSH. Tak, tak, ale to też jest, wiesz, przy tej konferencji właśnie było z mego punktu widzenia, wiesz, bardzo widoczne no, ta różnica pomiędzy e, ośrodkami akademickimi i dążeniem do e, selekcji pszczoły e, o, o cechach VSH, RICAP, czy ogólnie SMR. E, a pszczelarzami zawodowymi, hodowcami zawodowymi produkującymi matki z tymi cechami już obecnie na rynku. I tych pszczelarzy w, w Europie jest kilku, którzy opierają się na, na badaniach czerwiu, na ocenie matek, i te, tego, tego w Polsce brakuje, bo my się skupiamy na kraince i owszem, nie ma rozróżnienia pomiędzy rasami czy liniami, nie można przypisać VSH w ten sposób do danej rasy czy linii, natomiast no tym się powinny zajmować no, komercyjne jednostki, tak? Osoby, które komercyjnie działają przy Wspomaganiu ośrodków akademickich. A kiedy za to się biorą środki akademickie, no to niestety mamy takiego molocha, który przez 4 lata e, czegoś, czegoś tam szuka i owszem, e, m, patrząc na rynek matek na, w, w Europie, tak? czy, czy, czy matek e, kupowanych dalej do, e, na Ukrainę czy do Rosji. E, Akurat te hodowle, czy te ośrodki naukowe, które prowadziły, prowadziły programy w ramach Bestu, no nie są, nie są pierwszymi z wyboru. Tak? Ludzie bardziej kupują od osób, które... Te programy hodowlane prowadzą w celach stricte biznesowych i, i potrafią udowodnić poprzez no to, że w kolejnym roku u nich się zamawia kolejne matki, że ten materiał, który mają jest o powtarzalnych cechach i cechach optymalnych dla, dla pszczelarza. A, jeszcze może wa warto podkreślić, żeby to, do to dobrze zostało wybrzmiane, że ta mniejsza y miodność, ale nie jakoś bardzo, tylko nieco, za zachęcam w ogóle później, w ogóle poda podam to, linki do tego, bo można so y zobaczyć te wyniki tych, ty te bada tych, badań, tych badań będą oczywiście opublikowane i te wykresy, ta nieco mniejsza miodność y była przez te kilka lat w populacji nieleczonej, żeby to wyraźnie wybrzmiało, więc no, wydaje mi się, że już doszliśmy do etapu, kiedy możemy powiedzieć, że to są, że to jest, że to są fakty. Że takie populacje istnieją. I dlatego ostatni dzień to był potencjał wdrożeniowy i strategia gospodarcza czyli główne problemy są wzdrożeniem tego do masowej produkcji, także no raczej należy uznać, że coś takiego istnieje wydaje mi się zapoznając się z tym, ale także z badaniami przecież z innych krajów zresztą to było też wcześniej wiadomo, tylko tutaj chodziło o to żeby wziąć tą populację i testować ją komercyjnie, a nie, że gdzieś tam sobie na przykład ona w lesie istnieje, albo był jakiś jeden hodowca, który ją coś tam testował, oczywiście te kryteriów, teraz nie jestem w stanie wszystkich przy ale ich było więcej. To oczywiście nie tylko miodność była. Zapamiętałem to, to, że łagodność średnio, oczywiście średnio się nie, nie różniła, natomiast za, też było podkreślone, że nawet jeżeli się bierze za to lokalny przelasz, to on cały czas musi dalej selekcjonować, że takby tej selekcji nie można odpuścić. Tylko, że po, jeżeli chce utrzymać populację lokalną, to powinien nawet to robić, jeżeli na tym nam zależy, akur, u siebie też na pasiece, a nie właśnie cały czas prowadzić. I teraz yy, i na przykład łagodność no, po prostu, wiadomo, że mogą się zdarzyć różne rodziny, prawda? No, tak jak i w zwykłych pszczołach, no i on, yy, no przecież ma możliwość selekcjonowania, czyli w najprostszy sposób, yy, nie roznażać po prostu, yy, i to dokładnie było powiedziane, nie roznażać po prostu tych rodzin, które wykazują zwiększone takie cechy. Akurat tak, cecha jest chyba dosyć łatwo, bo to ją się po prostu może ocenić na oko, po prostu może nawet nie pozwolić tej rodzinie wychować trudni, tak? I wymienić po prostu matkę z innej rodziny, która nie wykazuje takich cech agresywnych. Nie wiem, czy się zgadzacie, że to jest chyba też proste jest do przeprowadzenia. Akurat te cechy głównie się selekcjonuje na trudniach. Czyli masz dane cechy pozytywne, które chcesz dalej utrwalić, to, to skupiasz się na tej stronie ojcowskiej. Ale no masz rację, to jest łatwe do zauważenia, łatwe do, do oceny. tak. Ale równie łatwe do oceny jest miodność czy czy rozwój wiosenny, czy, czy, czy VSH. Uważam, że trochę trudniejsze, dlatego, że przynajmniej w moim przypadku, człowieka, o no, którym już mówiliśmy sobie na poprzednim tym odcinku, że zimuje jej rodziny słabsze, no, nie ma właściwie równych rodzin. Nie potrzebuje tego, w związku z tym, no wiesz, tej no nie, ja uważam, że nie mógłbym tego wiarygodnie ocenić. Nie Oczywiście, jakbyś standaryzował rodziny, właśnie łączył na jesień, łączył może na wiosnę, ustawiał w tej samej jakby sile, tak, i z tą samą jakością matek, bo to też ma znaczenie, to, to, to wtedy można byłoby oceniać, no tak, się, tak się prowadzi program hodowlany, że są standaryzowane rodziny i, i na danym stanowisku, nie, nie, nie porównuje się w dwóch różnych stanowiskach, um, to nie ma sensu. I może ty za chwilę przejmiesz pałeczkę tą, natomiast co ja jeszcze z, z ciekawostek powiem, bo wydaje mi się, że, że, że, że, że też ludzie zainteresowani tym tematem nas słuchają, znaczy, yy, no, ale jestem pewien, yy, tam ja akurat nie zadałem tego pytania, ale byli inni. Pojawił się też przelaz yy, tak zwany treatment, Fridges, był Johani Lunden wcześniej, więc przynajmniej dwóch ich i padło też takie pytanie, generalnie uczestniczyło tam w sumie osób, to było no chyba około 18, bym powiedział tak na oko, natomiast jednocześnie było około dziesięciu grupy takiej ścisłej, znaczy generalnie ścisła grupa, która się zajmowała tym, to było czterech, pięciu naukowców, a, a, a poszczególnymi tematami około dziesięciu. Padło też właśnie pytanie, czy... Po, w niewątpliwie są też populacje przeselekcjonowane, tak zwane naturalnie, czyli bez interwencji człowieka, i one też wykazują te cechy, chociaż najczęściej o ile są lokalne, czy też można dalej, czy, czy, czy, czy będzie korzystne dla wprowadzania tego powszechnie do właśnie Czwarty temat, czyli strategia, y, potencjał y, wdrożeniowy, czy po prostu też y, no, ten metoda treatment-free, czyli bez leczenia na pasiece, utrzymywania y, stosowania, nie wiem, czy testu błąda, czy, czy jakiegoś rodzaju przelastwa darwinistycznego, chociaż tam przecież właśnie trzeba, w sumie trzeba uśmiercać te rodziny. Y, czy to będzie korzystne? I muszę przyznać, że wszyscy byli przeciwni. Wszyscy wyra Mówię jak było. Wszyscy wyrazili zdanie przeciwne, że no nie, to nie będzie korzystne. No bo wiesz, to nawet jest ten wykład Mariny Meixner, który oglądałem, tak, że, że był wyraźny podział między selekcją dochodzenia do tej do selekcji i podział na metody naturalne. Czyli gdzie przetrwanie kolonii jest jedynym kryterium, no to to przy, przy selekcji no z, zwierząt gospodarczych no nie powinno być w ogóle uznawane jako kryterium, czy dana, wiesz, przeżyje, tak? Bo tu selekcjonujemy cechę, a nie cechę cechę przeżywalności, czy ona przeżyje, czy nie przeżyje. No, a natomiast później e, główny nacisk był położony na selekcję prowadzoną przez hodowcę i określenie cech. Które nas interesują i selekcja w tym kierunku. I powtarzalność tych cech, tak? No tutaj nie ma jeszcze... Tak. Tak było powiedziane, tak było. Ja, Czy to, to, to nie do mnie mów, tylko ja mówię, co było. Tak było powiedziane, że mm, można oczywiście brać z tych populacji, które naturalnie się wylekcjonowały, ale nadal trzeba je selekcjonować, żeby to utrzymywać. Tak. Trzeba, pro, trzeba to propagować. Tak. Mm. I jeszcze coś. A, no i przede wszystkim y, problem tła, czyli no, jeżeli ktoś jest na przykład małym, y, małą pasieką, to też było podniesione, no i jakby nie kontroluje tego, nie selekcjonuje, a wokół są po prostu inne pszczoły, no to ten to jego, jego pierwszy ruch i tak gdzieś tam zginie później. Ma, bo celem tego jest znaczy wprowadzenie tych pszczół do masowej produkcji, no, czy znaczy celem życzeniem tych naukowców, i tutaj się zastanawiali, czy, czy jak można by to wdrożyć, i czy to jest możliwe, tak? No więc jakby nie mówimy o jakiejś takiej wysepce bo były też podane przykłady w rozmowie Wali, Walii na przykład i, i Gotlandii no a tam się na przykład na Gotlandii w ogóle nie gospodaruje, zresztą ta pasieka w sumie, a tutaj też y, no, nasz kolega Bartek Mal faktycznie poprawił, wiecie co, bo tego, z tego nie wiedziałem, że ta od kilku lat jednak y, nie chcieli stracić tej pasieki i zaczęli ją leczyć też, y, bo, bo była już na załamaniu, a nie chcieli stracić, bo wie, tam już po prostu wypracowali pewne cechy i tak dalej, no i choćby dla efektu badawczego nie chcieli stracić tego potencjału. No, i generalnie o czym to ja mówiłem a, że były podawane te, te, te drobne, specyficzne przykłady, natomiast im chodzi po prostu o całość tak, o znaczy, powszechność tego. Tu całość pojawi się tylko w momencie, kiedy będą hodowcy, którzy prowadzą testy i tą, tą, te cechy odporności yy, no, utrwalają, tak? I mają powtarzalną yy, odporność na warozy w dalszych pokoleniach, potrafią przekazać te geny dalej. Tak, przy, przy, przy Przy Przy Przy jest jest taki jest test który pozwala przy ocenie 100-150 komórek, otwarcia 100-150 komórek po czwarek w odpowiednim wieku, określenie ile jest tam płodnych samic warozy, ile niepłodnych, czy w ogóle istnieją, tak? czy tam się znajdują w tym czerwiu. I na podstawie tego określa się wskaźnik ten VSH w procentach. Jeżeli tam 100% jest, to, to, to w danej, danej populacji, w tej kolonii, którą zarządza ta matka, czy jest, nie, nie ma po prostu, przelaż podczas testu nie wykrywa płodnych samic warozy, i to, to powoduje, że ta kolonia przeżyje bez leczenia. Jest to dr Harbo chyba z Baton Rouge w Stanach opracowywał ten test. On jest dostępny w internecie, to dokładnie pokazane, kiedy izolować należy matkę, w którym wieku larp należy oceniać to wszystko, wszystko żeby to miało powtarzalne rezultaty. Natomiast ten VSH 100%, to co, to co też czasami o tym mówię, VSH 100% pozwala na to, że matki po córki, po tych matkach w następnym, dla swoich robotnik, przekażą 50% tych genów. No tak, tak, tak genetyka działa, że 50% będzie po matce, 50% po, po trudniu, ale te 50% jest wystarczające, aby dana rodzina przeżyła bez leczenia. Jeżeli Zakupi. I jeśli to będzie cecha dominująca, bo są też cechy recesywne, nie? Ehm, bo robotnicy z... są diploidalne i ma. Tak, ta, ale tutaj, tutaj zakłada się, że jeżeli, jeżeli matka, która, bo tą, tą matkę przed, jako reprodukcyjną. pamiętam też, że większość hodowców, którzy sprzedają matki VSH, reprodukcyjne w Europie, czy w Niemczech, czy, czy, czy z Francji, tam jest wyraźnie powiedziane, że to jest do dalszej hodowli. Czyli ty ten materiał kupujesz i, i owszem, możesz to sprzedać jednodniówki, no bo ktoś tam unasienia i, i ta matka prowadzi tą rodzinę i to jest traktowane jak do dalszej hodowli w cudzysłowie, ale to powinno właśnie być wykorzystywane do yy, przekazywania cech dalej, czy jako dodatkowa yy, pula genów do populacji lokalnej. A, właśnie, tylko tak siedzę mówisz jeszcze jedna ważna rzecz, bo też tam padło takie stwierdzenie, że to nie jest tak, że od razu trzeba przestać jakby leczyć. Nie, nie, nie, wręcz odwrotnie. Natomiast nawet jeżeli ktoś sprowadzał takie matki, ale nadal leczył, czy musiał, to mimo wszystko takie cechy, nawet gdzieś tam ulokalnione, gdzie indziej i hodowane w ten sposób, a, a przeniesione, też powodowały, że ta jego pasieka zyskiwała pewną elastyczność, że nie musiał tak się napinać terminami na przykład leczenia, Ci pszczelarze wyrażali pozytywne opinie, nawet jeżeli nadal musieli leczyć, ale mieli takie pszczoły, dla nich to było i tak ułatwienie. No, natomiast generalnie nawet na, w tych programach hodowlanych też musi być ten, jednak bardzo ważny jest ten element lokalności, więc on też w tych programach hodowlanych musi być zawarty, więc faktycznie wymaga to, no wymaga to współdziałania wszystkich, można powiedzieć, nie? no bo wiadomo, że pszczoły nie znają granic, a ja też zapytałem o apis melifera, melifera, akurat ona nie brała udziału, nie była testowana. W tym, więc nic nie można na ten temat powiedzieć, w tej populacji, w tych liniach, które oni tutaj utrzymywali. A jak uważasz? Jest bardziej odporna, czy nie? Nie mam zdania, co ty. No, nie, nie badałem tego. Ja uważam, że, że po prostu warto zachować e, te geny na wszelki wypadek, a z samego takich kwestii e, estetycznych, no że są po prostu fajne pszczoły, czarne yy, i warto, żeby przynajmniej w jakiejś małej części przetrwały, bo zawsze warto dywersyfikować ryzyko, jakby co? a poza tym one są przecież komercyjnie przydatne w liniach krzyżowniczych i to bardzo, prawda? No. Więc jakby to jest kwestia komercyjna, że warto, żeby one przetrwały. Czeka, czekam jeszcze na dokumentację, ale będę miał właśnie z, yy, takie z Rosji fajne matki. Amen. znaczy jakieś tam inne pojedyncze badania to na to wskazują z Wiedlandii coś, ale mówię no, zwłaszcza, w kont to ciężko tak mówić z, takiego, z tego co mówili oni to, to i tak to trzeba zazwyczaj w, w lokalnym środowisku tak, przebadać tak, czy, czy, czy, czy, czy, czy to działa więc nawet jeśli coś jest tym samym podgatunkiem ale z Wiedlandii to może być bardzo odmienne od tego co jest tutaj no zwłaszcza, że, że te pszczoły się przecież cały skrzyżują w powietrzu z innymi pszczołami i tak dalej więc zawsze to są większe mniejsze mieszanki więc jest to trudna sprawa, na pewno duży, o, du, duże wyzwanie i tak naprawdę sprawa na wiele, wiele lat. No, taka była konkluzja też w tej konferencji, ale fajnie, że się zaczyna. No, naukowcy byli podbudowani. W ogóle bardzo sympatyczna była ta konferencja, tak jak i nasze podcasty. Bardzo miła. Wszyscy, muszę powiedzieć, że bardzo życzliwi byli wszyscy. I właśnie, i właśnie widzicie... Yy... Ostatnie 30 minut pokazuje, dlaczego warto subskrybować nasz podcast. Nie musieliście spędzić czterech dni tak, jak Kuba, e, słuchając i oglądając konferencji. W tej chwili macie w pigułce wszystko streszczone. Tak, czterech dni jak Kuba i dwóch dni jak Tom, czyli razem sześć dni zaoszczędziliście. No ja również dwa dni, choć mo można powiedzieć, że coś innego robiłem, więc 7. powiedzmy jeden dzień, więc siedem dni e, zaoszczędziliście. Także warto nas subskrybować, jak widzicie. Bo w tej chwili już wiecie wszystko, co tam się działo. Po co było siedzieć tyle dni? Po co macie, po co macie tyle siedzieć? My to zrobimy za was. No ale byłeś na tym jednym spotkaniu, więc... No tak, tak. Nie no. Masz, co, co zapamiętałeś z tego spotkania? Być może coś troszeczkę innego. Każdy z nas jest troszeczkę inny. I, I pewnie zapamiętuje coś pod siebie. Wiesz co, nie. Tak naprawdę to, co mi utkwiło, to ta... ta... ta... ta... ta, ta, ta, ta Chciałem to jakoś ładnie ująć, ale mi nie wyszło, więc powiem to normalnie. To Zdziwiło mnie to, jak bardzo przodujemy w ilościach matek inseminowanych. To, to jest coś, co tak gdzieś tam mi doleciało do mnie podczas pracy i, i, i, i trochę mnie, powiem szczerze, zdziwiło i zaskoczyło. Nie wiem, czy, czy, czy, czy was to zaskoczyło. Jakoś nie, nie, nie zdawałem sobie chyba sprawy z tego, że aż tak bardzo przodujemy. Wydawało mi się, że jakoś tak... No... Nie zaskoczyło, bo w Polsce mamy długie tradycje inseminacji matek i naprawdę dobrych specjalistów. Znaczy to, się, to, to, to, jako, to jakby wiedziałem, tylko nie zdawałem sobie sprawy, że w innych to, krajach jest to tak dużo to, to, na, na to, dużo mniejszą skalę. I, i inaczej w Polsce również inseminuje się matki użytkowe, co na zachodzie czy, czy na wschodzie Rosja, Ukraina raczej inseminuje się matki w celach hodowlanych, reprodukcyjnych. No i stąd było to moje pytanie, bo tam padło takie stwierdzenie, że te matki, yy, że ta instaminizacja może pomagać, prawda? No bo nawet jeśli ktoś się nie będzie do tego stosował, no to niczym jakby troszeczkę tak sobie mówimy, a nie musi nas to obchodzić, tak? W okolicy chodzi mi. Natomiast no jest ten problem lokalności. No i ja dlatego o tym wspomniałem, że jeżeli nie mam, no to czy mam takie matki sprowadzać, a albo czy powinienem tutaj instaminizować i uzyskałem odpowiedź, że nie, nie, że jednak... Yy we własnym, y, sprowadzić raz i we, y, we własnym zakresie, nie? Na rójkach hodować. No to no, nie, nie wiadomo, że, o co chodziło, nie? Że te, no też pytanie, na ile, dla te, na ile, powiedzmy, ktoś mały, kto ma w okolicy trzech dużych, na ile to będzie miało znaczenie? Przypuszczam, że niewielkie. Ze so, swego czasu, jak em, kilka lat temu promowałem metodę flotacji, która nawet patrząc po zdjęciach z tej konferencji w Polsce się nie przyjęła. Dalej stosuje się cukier puder, który no, jest mniej, mniej, mniej miarodajny w ten sposób. Przepraszam, przepraszam, przerwę i dalej w Polsce się nic nie stosuje. No, może tak. Mówią, że trzeba, mówią, że trzeba tam dać tabletkę spalić tabletkę, czy trzy, czy cztery, czy dziewięć, no to spalimy, bo tak, bo mówią, że tak trzeba. A kto tam się zajmuje tym, żeby sprawdzić, ile tej warozy jest, czy jest w ogóle i kiedy jest, i kiedy jest jej najwięcej, to wiesz, to ja bym bardziej powiedział, że nie ma ani cukru pudru, ani flotacji alkoholowej. Takie przynajmniej jest moje wrażenie, ale wr wróćmy do tematu. Nie no, zgadza się, o to też zostało, yy, było na tej konferencji to powiedziane, że aktualnie większość leczy prewencyjnie. Tak. I wrzuciłem, wrzuciłem film z prośbą, żeby no, wykonywać taką flotację i te wyniki nawet na kilku rodzinach zapisywać, tak, jakie są. Bo właśnie VSH, w ogóle geny odpowiedzialne za odporność na warozę, można przesiewowo szukać za pomocą flotacji, ale to robimy na jakiejś dużej, dużej populacji. I tutaj, tysiąc, dwa tysiące pszczelarzy, gdyby wykonało taką flotację trzy razy w sezonie na trzech rodzinach, mamy już kilka tysięcy rodzin, z których możemy określić mniej więcej, która utrzymuje niski poziom porażenia. I oczywiście to wymaga to dalszych badań, czy czy oceny, czy jaki był powód tego, że ta ilość warozy była niska w tych rodzinach, ale to już jakiś jest początek. Natomiast tutaj przy Eurbest... Wiem, że nawet nie były prowadzone, przynajmniej w Polsce, nie były prowadzone na szeroką skalę badania odsklepienia czerwiu i badania ilości płodnych samic w czerwiu. Tak? To, to, to, do osób, które akurat hodują, mają dostęp do mikroskopów sekcyjnych używanych do inseminacji. Bardzo łatwo można byłoby to przeprowadzić. Zwykłym testem HARBO, który, no nie wiem, ludzie się opierają tutaj, a to jest stosowane na świecie również, ale w Europie też, tak? stosowany do oceny istnienia genu VSH, czy te pszczoły osklepiają, sprawdzają, wyczuwają w jakiś sposób te płodne samice i usuwają je, usuwają je razem z czerwiem z rodziny. I tu też może być ta miodność mniejsza. Pamiętaj, że jeżeli masz matki, które ja też często klientom tłumaczę, jeżeli podłożone są matki do, do, na pasiece, gdzie jest spore porażenie warozą, to ten jest przez początkowy okres około tam 5 pięciu do sześciu tygodni może się pojawiać czef rozstrzelony przy matkach prawidłowo unasienionych i, i oczywiście os, osłabienie rodziny, którą w miarę szybko się odbudowuje, ale ale takie zjawisko występuje. I one też może wpływać oczywiście na miodność. Tak? Już samego... No tak, już nie, nie pomijając, że, że genetycznie jakby troszeczkę jest tak tego. No ale to... No. Także ja nie uważam, że to jest jakieś takie proste. Nie, no proste ale nie no, ci naukowcy tak z nadzieją troszeczkę patrzyli. No i w, Wiesz co, wiesz co nie, nie, nie mamy za dużo wyboru, bo y, oporność na akarycydy, szczególnie na y, blokery kanału sudowego, tą fluwila czy flume, flumetrynę już jest i jest udowodniona. Odporno, oporność na amitrazę w niektórych krajach jest, ale też, na pewno jeszcze nie w Europie, ale też zwiększona ilość no, amitrazy, to co, to co polscy pszczelarze podają do uli, no, on też powoduje no jakby osłabienie Osłabienie, zmniejszenie genów odpowiedzialnych za odporność i matek, przelich i pszczół, tak? I to trzeba brać pod uwagę. No ale to jest w każdej hodowli masowej, w każdym chowie przemysłowym, a nawet nie przemysłowym istnieją tego typu problemy ja tutaj akurat nie wyróżniam specjalnie człowieka. Uważam, że człowiek jest elementem natury i to, co robimy, no to są te same mechanizmy ewolucyjne. Po prostu jest to standardowy konflikt ewolucyjny, zgodny z hipo z teorią czerwonej królowej, żeby cały, żeby która, żeby Utrzymać się w miejscu musiała cały czas biec. No, albo in, inne porównanie można powiedzieć pomiędzy ym, gra, pomiędzy włamywaczem a producentem drzwi antywłomieniowych. Za każdym razem jeden wymyśla coś lepszego, i drugi się dostosowuje. No i y, prawdopodobnie y, y, y, y, y, y, y, y, jestem trochę sceptykiem, czy, czy, czy, czy, czy, czy tylko opierając się na tym dojdziemy do, y do sukcesu, tak jak y sobie po prostu większość by chciała czy wyobraża. Chociaż czy tak świadomie by chciała to, czy podświadomie by chciała to moglibyśmy dyskutować. No, fajne różne tutaj mam teorię. natomiast yy, myślę, że to będzie współgranie kilku czynników, i to, co rozmawialiśmy na pierwszym spotkaniu, również yy, tak jak i w przypadku roślin i innych zwierząt, genetyczne modyfikacje jako po prostu na kolejne narzędzie, które ma człowiek. Jest to, po prostu to jest naturalne i to nie ma tylko człowiek. Proszę posłuchać najnowszego odcinka o technologii termitów i one też stosują selekcję sztuczną, po prostu no, zabijają osobniki, w najprostszy sposób Zabijając, zabijają osobniki, których dla nich mają cechy nieużytkowe i w ten sposób użytkują hodowane populacje użytkowe i no, im bardziej populacja jest wyśrubowana o cechach użytkowych, tym bardziej jest zależna od, od swojego hodowcy no i to jest standardowa procedura, więc nie, specjalnie nie widzę tutaj w, jakby odejścia od wyścigu ewolucyjnego dopóki masowo hodujemy pszczołę na cechy wyśrubowane mm, użytkowe mhm. tak mi się wydaje masz rację dzięki <laughs> Ale to nie znaczy, że to jest oczywiście niekorzystne. Wydaje mi się, że im więcej będzie po prostu dróg, które synergistycznie się połączą, tym korzystniej. A poza tym zawsze fajnie dywersyfikować ryzyko, już nie mówię, samego faktu ciekawości naukowej, badawczej, to różnorodność rzeczy, czymś wspaniałym. Także... Jeszcze raz, jak było syndrom czerwonej królowej? Teoria, czy, czy, czy. Teraz już to jest teoria. Była nazywana, chyba na Wikipedii cały czas funkcjonuje jako hipoteza Czerwonej Królowej, ale to jest paradygmat już. No tak, bo w tym w tej bajce było tak, że za że, że ta królowa po prostu, żeby cały czas stać w miejscu, musiała biec. No i tak to de facto populacje w grze ewolucyjnej działają. No nie mogą być. Jeżeli się zatrzymają, jeżeli przestają się zmieniać, przestaną być pod presją, no to się zamierają powoli, nie? Mhm. No i u człowieka dzieje się to samo, nie? E, z każdą akcją jest reakcja. Mamy... Polepsza się nasz dobrostan na przykład jeśli chodzi o śmiertelność dzieci, czy, od, czy możliwości leczenia jakichś choroby, ale za tym idą, jeśli nie za kilka, to za kilkadziesiąt, dla, dla jakiejś inne koszty. No właśnie, to jest zawsze ekonomia. Zresztą ewolucjoniści często rozmawiają w tym momencie już językiem i matematycznym, i ekonomicznym, czyli mówią o zyskach i stratach, albo korzyściach i Zawsze to jest balansowanie, czyli za jakąś korzyścią idzie jakaś strata. I, no i tak samo, i wydaje mi się, że ci naukowcy bardzo dobrze to rozumieli i... i, i i właśnie często, często padało słowo kompromis, także nie kreślili po prostu na przykład takiej utopilnej drogi, że za ileś tam nigdzie nie, trzeba, nie będzie trzeba leczyć w Europie. Nie, mówili, że jest możliwe, że to jest teoretycznie możliwe i fajnie byłoby to wprowadzić w jakimś dużym procencie. Tak, to zrozumiałem. Okej. Okay. Zresztą jak, w ogóle jak się tam często słucha naukowców, to w ogóle naukowcy są mało, rzadko, bo nie mówię, że takich nie ma, ale rzadko przyjmują postawę radykalną. Czy znaczy nie mogą przyjmować postawy radykalnej, bo wtedy by chyba nie mogli się nazywać naukowcami, tylko... Nie, tak, tylko chodzi od... mi też o... Mhm. No tak, ale nie, nie, znaczy, bo nie chodzi mi o dane powiedzmy naukowe, tylko o światopogląd, mhm. tak? Mhm. No, mają otwarte głowy, więc niczego nie mogą wykluczać. Bo takie no, dość. Nie, nie, ale też w hmm. postawie, że jakby rozumieją o to mi chodzi, hmm. że rozumieją okay. różne okay. strony, bo przecież mogli powiedzieć: słuchajcie, jest to możliwe, no to róbmy to i będzie, nie? No. Wykazali, że w pewnych warunkach było to możliwe, hmm. natomiast są problemy z wprowadzeniem, nie? I musi być jakaś hmm. odpowiednia strategia gospodarcza, wiadomo, że no to jest. Bardzo skomplikowane działanie, nie? Jesteśmy... Nie, nie tylko sam, przecież, nie, przecież Unia Europejska nie opiera się tylko na pszczelarstwie, nie? No więc nie jesteśmy tutaj najważniejsi, więc... Jak to nie jesteśmy najważniejsi? Hmm. No. Przepraszam, jestem... To... A, bo za tym, tym, właśnie, mówisz? za tą strategią przecież i, i na te badanie też muszą mieć olbrzymie koszty, jak to, wiesz, w rzeczy, więc a no. Na pszczoły nie dadzą, dadzą, no właśnie, o, bardzo mhm. fajny temat Słuchajcie, czy myślicie, że na przykład dofinansowanie, o którym rozmawialiśmy w pierwszym e, odcinku na każdą przezimowaną rodzinę mhm. przerą wspomogłoby tę strategię, czy nie? W Polsce? Nie Żeby łatwiej było Tam e, ktoś się wypowiadał, że to by było A sto złoty? Sto parę złotych, tak? Jakoś tak, tak No, no co, to, co to jest sto parę złotych? Okej, okay, ale bo, bo powiedzieliśmy to razem, żeby może słuchacze zrozumieli. Ty mówisz, że nie, Emil. Nie, nie. ja też mówię, że nie. Mi się też wydaje, że nie. I znowu trzy się zgadzamy. Tak. Było Głównie trzy razy tak, podcast. więc jest trzy razy nie. Be, bez sensu podcast, zawsze się zgadzamy. Może teraz się nie zgodzimy, jak o, luzie, o luźnych tematach porozmawiamy. Słuchajcie, macie coś do dodania do tego? Bo generalnie to ukaże się badanie, z tego zachęcam... Do przyjrzenia. Podejrzewam, że będzie miało kilkadziesiąt stron. czy znaczy nie badanie, tylko artykuł. No i w ogóle można sobie wejść, podlinkuję to, ale teraz też powiem www.eurbest.eu. No tam są materiały z tej konferencji i tak dalej. jest tego sporo. Tak, tak, tak. Ja nie mam nic do dodania. Ogólnie fajnie, że takie rzeczy się dzieją, że prace trwają, że można że są pieniądze w ogóle na prowadzenie długich w sumie badań wieloletnich w wielu krajach, także super, spoko, fajnie. Się. I cieszę się, cieszę się, że z Polski mieliśmy dwóch naukowców. Tak. No, do nasy znaczy, bo, bo co nas tam interesuje? Polska bierze w tym udział. Dokładnie, Nie? co nas tam interesują? Polska jest najważniejsza. To. Znaczy tutaj było to wielokrotnie podkreślone, że tutaj musi być współdziałanie i różnych krajów, i przelaży z naukowcami, i przelaży pomiędzy sobą lokalnie, no czy bez tego nie da rady, no to po prostu specyfika tego działu rolnictwa, tak, że tutaj wszystko się miesza, no, no nie da się pszczole zakazać krzyżować się, prawda? No tak. Gdyby tak było, no to wtedy nie latałaby po miód w sumie, nie, no. Więc... No tak. Tylko po Tutaj jest ten czynnik latania, tak, wolnego latania, bo w przypadku, no, moim zdaniem, najbardziej udomowione zwierzę na świecie to jest, mm, znaczy w tych kategoriach najbardziej takich biologicznych, czyli znaczy może nie genetycznych, właśnie, tylko etologicznych, czyli zachowania się, zmienionego behowia, behow, behawioru, to jest jedwabnik. Dlatego, że jedwabnik całkowicie jest podporządkowany, jego rozmnażanie em, Japończyki. organizmowi Japończyki. utrzymującego go, czyli w tym momencie ludziom, nie, nie będzie się mógł rozmnażać, wyprodukować następnego pokolenia bez ingerencji człowieka. On na, Formy dorosłe nie pobierają już w ogóle pokarmu. Yy, musi być opiekun, który jakby te samniczki tam przesuwał i tak dalej. Bardzo krótko żyją, zresztą nie pobierają pokarmu. Formy dorosłe, nie? Yy, i, a tylko, że do, do wyprodukowania tego dobra, jakim jest jedwab, yy, no nie potrzeba yy, yy, w ogóle latania, bo one już nie latają też. Nie potrzeba latania tego tego owadu. tak? No, natomiast więc selekcja nigdy nie będzie szła ludzka w tym kierunku co do pszczół, także że nie mam mowy, nie? No tak sobie trochę science fiction temat, no ale to jest bardzo specyficzny dział przelarstwa i, i, i część osób tego nie rozumie właśnie. A miałem ostatnio przypadek kogoś. Kupował ode mnie rodzinę. Opowiadaj. Lubimy takie opowieści. Chyba przechodzimy do luźniejszej części. Mów. Pszczela wieści. Pszczela wieści. Pszczela wieści. Pszczala wieści. Pszczala wieści. Pszczala wieści. Słuchajcie, no po prostu nic, nic. Z YouTube oglądał dwóch ludzi, ale. Mm, nie po Tak, tak mi się wydaje. Słuchajcie, no nic nie wiedział o biologii, a na moje podania, że no. Znaczy na moją podpowiedź, że to najpierw trzeba zacząć tak. Znaczy mo możemy powiedzieć sobie, jakie były nasze drogi, ale ja proponuję podręcznik, a dwa albo trzy. I to naprawdę nie musi być jakiegoś... No, ostroska jest git, bo to, to czy ktoś by dobrze przygotuje rodzinę na rzepak, jeśli chce być producentem, to może sobie zrobić za dwa lata później. Chodzi o to, żeby zrozumiał biologię rodziny pszczele i zabiegi agrotechniczne. Może być też dwa inne podręczniki, powiedzmy. Natomiast yy, i pójście do pszczelarza. Do, dwu, do Może być jeden, ale ja byłem na przykład u czterech. Yy, w, w rok przed zaczęciem kupienia swojej rodziny, byłem u czterech różnych pszczelarzy, bo chciałem poznać różne rzeczy. Czyli byłem takiego dużego który był zawodowcem ekologicznego, który jeździł na borówkę hobbyst, i u dwóch hobbystów. I, i taką drogę polecam. A, a, a, a no, on mówi, ale wie, wie pan co, no, ja przecież miałem świnie i krowy, także wiem co. Kto tak wy na to? No nie latają świnie i krowy. Nie, ale to jest taki odmienna biologia, że po prostu ręce mi opali. No jasne, no jasne. To, to jest właśnie ten, taka, taka ignorancja, tak? na początku, że to tak wszystko jest proste. No nie jest proste. Jak mówisz, trzeba, trzeba przeczytać, trzeba wcześniej poznać, zrozumieć i dopiero wtedy za to się no, ale brać. mówię dalej. Mówię dalej. Dawaj. No na przykład po przywiezieniu było pytanie, czy, że może jednak nie otwierać, bo tam po prostu one brzyczą i uciekną. Znaczy, a i bez, a później być może otworzę ten ul bez dymu i tak dalej, no żeby przenieść do innego ula, bo nie mam jeszcze stroju, oczywiście nie byłem ani razu w sklepie przewalskim Trochę mnie to, y, wygustowało, nie? Znaczy to jest... nie, Miałem wątpliwości później, czy dobrze, że mu sprzedałem tą rodzinę, naprawdę. No. Czy, choć, można by się zastanowić, czy biorąc do uwagę, że słuchają tego tacy ludzie, którzy chcą sobie zna, nabyć po prostu rodzinę, czy korzystne jest pokazywanie się, jako już doświadczony pszczelarz i posiadający specjalne pszczoły, które niekoniecznie mogą, muszą się takie trafić y, temu nowicjuszowi całkowitemu, czy korzystne jest pokazywanie siebie, że obsługuje siebie bez niczego, bez żadnych, y, bez żadnych, y, bez żadnego stroju ochronnego i dymu, czy to jest korzystne dla nas, sprzelażu i ogólnie dla ludzi, no nie wiem. Wiesz co, to znaczy to wszystko, ja chyba w pierwszym naszym podcaście o tym mówiłem, Zresztą w wielu miejscach o tym pisałem, to jest Niestety przy to, o czym w tej chwili mówisz, to jest niestety przypadłość internetu, chociażby YouTube'a, brak kontekstu. Tak jak powiedziałeś, jest to pszczelarz z ogromnym doświadczeniem, który zna swoje pszczoły, jest odpowiednia pora sezonu i robi coś bardzo konkretnego, okej, okay, podchodzi z kapelusza, tak? Sam czasem również podchodzę. Zazwyczaj staram się mieć na głowie kapelusz, ale siatkę podniesioną, ale to już jest inna sprawa, tak? A, a rozpalony dym? Wiesz co, dym staram się mieć zawsze, zawsze rozpalony. Czasem, znaczy czasem, ostatnie, ostatnie ciepłe dni, które były, robiłem, robiłem przeglądy i tak naprawdę jak postawiłem przy pierwszym ulu ten, ten, ten podkurzacz, tak ten, ten podkurzacz do końca tam został i nie był używany. Ale miałeś, ale ale dym, miałeś zabezpieczony. To oczywiście, są w końcu, że... moim zdaniem, to są jednak bardziej dzikie zwierzęta. Oczywiście. Nawet te hodowlane Oczy... i nigdy nie wiesz, czy się nie rzucą, bo coś się wydarzy, czego nie przewidziałeś, a druga sprawa... Yy... Że i owszem, ale te przeglądy całkowicie bez dymu to są zazwyczaj jedne, dwie ramki na przykład, ja nie, że rozbierasz całą rodzinę i przesiadasz do, do innego ula, nie? Robiłbyś coś takiego bezprzygotowanego chociaż dymu? Nie no, oczywiście, że tak, no samo, samo potem poskładanie tego wszystkiego, wiesz, bawienie się z, z każdą pszczółką, wejść tam, kurczę, żebym cię nie zgnił, no to jest po prostu strata czasu, więc oczywiście, że trzeba sobie inaczej radzić. Ale, wiesz, ale właśnie o to chodzi, tutaj, tu, tu, tu, tu chodzi o ten brak właśnie kontekstu, tak jak, tak jak też już to przywoływałem właśnie chyba w pierwszym podcaście, że yy, przypadłość internetu, że ktoś, nie wiem, informuje o tym, no nie wiem, jak opowiada o tym, nawet nie pokazując, tylko opowiada o tym, jaka powinna być wentylacja w ulu i tak dalej, i tak dalej, ale nie informuje w ogóle, jaki to jest ul, z jakiego materiału. Yy, i tak dalej, i tak dalej. Czy na przykład chociażby to, o czym dziś Tom wspomniał, tak o, jak mówiliśmy o zimowaniu, zimowaniu rodzin, Tom też wspomniał, że, że w ciągu sezonu trzyma rodziny bardzo ciasno, ale to wynika właśnie, kontekstem tego jest to, że to są rodziny do wychowu matek, no nie są rodziny produkcyjne. Ktoś nie, nie, nie zrozumie albo nie usłyszy tego kontekstu, będzie sobie ciasno trzymał rodziny no to one mu na początku maja spieprzą z tego ula, tak? znaczy wyroją się. Więc więc to, to jest podstawowy problem moim zdaniem właśnie brak tego kontekstu właśnie, choć szczególnie w filmikach na YouTubie. Oczywiście to też czasem jest kwestia niedbalstwa oglądających, tak? ponieważ może ten człowiek, który robi te filmy w pierwszym filmie tłumaczył, że gospodaruje na takich i takich ulach, taki rodzaj gospodarki prowadzi to i to produkuje, czy wytwarza, czy, czy, czy, czy, czy, czy takie, takie chce mieć jakby efekty tej swojej pracy. Ale często właśnie takiego kontekstu nawet sam twórca nie, nie, nie podaje i to jest podstawowy właśnie, właśnie problem. To się o to, o, o to rozbija, więc jakby tutaj kiepska wiedza to jedno, a dobra wiedza kiepsko podana właśnie bez kontekstu no też właśnie no, doprowadza do takich sytuacji, o których mówisz. No plus do tego dorzuca się tam moda, o której już wspominaliśmy tak na, na, na pszczelarstwo. Tak. No, pytanie: ile właśnie pszczelarzy zaczyna być z tego powodu przerażami, nie? W tej chwili dużo. bardzo I, dużo. I myśli, myśl, że właśnie przy to są takie pluszowe, e, miłe e, niedźwiadki, nie? Maszynki do miodu. Dokładnie Wystar więc... e, tak. Wystarczy. A, ładnie pomalować uli i one się odwdzielą. Dokładnie tak. tak. No ja, ja mam taki przykład też y, y, człowieka, który kupił ode mnie rodziny, jeszcze się uparł bardzo, to było późne lato, w zasadzie jesień, rodziny już były zakarmione, rodziny już były wyleczone i straszliwie się uparł, że chce te, chce te pszczoły, ja nalegałem, że no z wiosny kurczę, czy, czy... no bo po prostu bez sensu, bo też świeży totalnie człowiek, tak, sprzedałem, ale utrzymywałem kontakt, bo jakby jak widzę takie, takie sytuacje, no to staram się gdzieś tam trzymać kontakt, ewentualnie poradzić, doradzić, czasem się to kończy po prostu, znaczy kończy się tym, że po prostu tracę, znaczy tracę czas, no nie tracę czasu, bo, bo, bo szkoda mi tych, tych, tych, tych, tych, tych rojów, ale no, zużywam swoje cenne minuty i godziny na, na długie rozmowy, ale no, skończyło się to tym, że właśnie po tej zimowli, rodziny oczywiście wyszły, wyszły fajnie z zimy, bardzo mocne, bo je widziałem. No, tylko, że w tym sezonie, który się, w tej wiosny i tego lata, skończyło się to tym, że miód został odebrany, po miodzie zostało zrobione po dwa odkłady z, tego, z tych, z tych uli. Odkłady nie były podkarmione, była to dziura pożytkowa, bo to już było dość późno. Odkłady nie dożyły do próby zazimowania, a ja w październiku, pod koniec października, dostałem telefon, czy już można zakarmiać na zimę i w sumie kiedy zacząć leczyć. Efekt jest taki, że jakieś trzy tygodnie temu otrzymałem telefon z pytaniem, czy będę miał jakieś rodziny na sprzedaż, bo ule stoją puste. No, także tak. Także takie, takie, takie sytuacje mnie również frustrują. Choć znowu z drugiej strony, e, no trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy właśnie, czy. E, my chcemy sprzedać, ktoś chce kupić, czy jakby, czy. Jakby jak duża jest nasza jakby, rola i nasz obowiązek edukacyjny w takich kontekstach, tak? No mówimy tutaj no, o, o, o, o gałęzi rolnictwa. Więc, no, wiesz, no, nie edukujesz, kurczę, człowieka, który kupuje od ciebie krowę, jak się z nią obchodzić, tak? I to samo tu. Właśnie i powiem szczerze, że jak y, doświadczam czegoś takiego, to aż na tej szali różnych poglądów, aż... Hmm, zaczynam się zastanawiać na tym, czy nie byłoby korzystne jednak jakiś, posi posiadać obowiązek yy, przejścia jakiegoś kursu, zanim nabędziesz się pszczoły, nie? No. A, aż, a, a aż gdzieś tam taka myśl się kołaczy? We, Może... we mnie się też taka myśl pojawia w takich sytuacjach, w frustracji jakiejś totalnej, ale jakaś, reglamenta jakaś reglamentacja, kursy, certyfikaty to jakoś no gdzieś tu się kłóci z, moją, z moim nie wiem, z moim podejściem do, do, do, do, do życia i funkcjonowania, więc jakby tutaj tutaj zaraz z jednej strony mówię, no myślę sobie, kurczę, powinny być jakieś zakazy, a z drugiej strony, no, no nie, no jakieś reglamentacje, kurczę i, i, i, i blokowanie dostępu, no w tym przypadku do pszczelarstwa, nie jest moim zdaniem dobrym pomysłem. Nie wiem, Tom, jakie jest twoje, Twoja opinia na temat takich sytuacji, czy miewasz takie sytuacje, czy właśnie, czy uważasz, że czy uważasz, że sprzedajesz, ktoś kupuje i na tym się twoja rola kończy, czy raczej, kurczę, edukować, edukować, edukować? Znaczy ja ostatni kilka, w nie sprzedaję rodzin, natomiast no każdy ma prawo błądzić, no nie możecie brać ze wszystkie odpowiedzialności, no też ktoś sprzedaje, nie wiem, psa, kota, to czy króliki, czy kury, no też nie oczekujesz, z drugiej strony będzie miał weterynarza, który wszystko ma poznać, tak? Szczególnie, że przelarstwo jest skomplikowane i tak jak Kuba powiedział, no, najpierw zacząć trzeba od książki, jakieś zrozumieć mniej więcej. Nie są to trudne owady do hodowli, są trudniejsze. Akurat pszczoła nie jest aż tak skomplikowana, żeby się jej nauczyć. Um, tej wiedzy jest dużo i to takiej podstawowej, tak, od, od książek zaczynając Nieszczęsnej Ostrowskiej, którą tam czy lubię, czy nie lubię, nieważne, ale jest jakimś e, podstawowym podręcznikiem, który, który każdy, po powinien przeczytać, e, początkujący, który zaczyna. Um, natomiast, no, reglamentacje, czy, czy masz prawo, czy no, jakim prawem decydować, no, jak te, wiesz, ludzie giną w wypadkach samochodowych i, i też decydować, Wiesz, o, o czymś, no jakieś tam szkolenia są, tylko czy te kursy, wiesz, czegokolwiek uczą ludzi, tak? Oprócz tego, jak wymijać kołki, pachołki na placu, tak? Także to samo tutaj, tutaj z pszczołami. Każdy ma swój wybór, a to jest, są ich pieniądze, a że no, cierpią zwierzęta, to, to, to cierpią. No póki jest możliwość hodowli, to nie możemy zabronić, tak? No, w przypadku innych zwierząt, jak i w tej przecież są różne regulacje, więc ja mówię, że taka myśl się narzuca. Natomiast, no, akurat w, w omawianym przypadku już nawet ten kurs y, zwykły już był, był lepszy. Tak mi się wydaje, no. Znaczy wiesz co, no... Tam jakakolwiek wiedza jest jednak wykładana na temat biologii rodziny pszczelej. No tak, ale to jest to jakiś rodzaj reglementacji wtedy już się pojawia, tak? Niś, no tak, tyś, tak, dlatego no, który... mówię, że taka myśl się mm -hmm. kołacze, no, no ale... No, to znaczy nie, moim, to... zdaniem, moim zdaniem znaczy, ja, coś... Ja, poje... ja, ja nie mhm. szed... Znaczy ja mówię, że na razie, że, że coś, ta, że w takich chwilach się pojawia, natomiast no można by równie dobrze powiedzieć, że, w ta, że prawo jazdy przepraszam, no to, podobnie, no ktoś wsiada No tak, no nie wiem, nie, nie wiem, tylko mówię, że, że, że zdziwiło mnie, bo jednak no, ja bym tak nie zrobił, nie? Nie chodzi nawet tylko o pszczoły, tylko po prostu, no to jest stworzenie, które może ci nagle coś wylecieć, usiąść, nie wie, co robić, po prostu problem, już nie mówiąc o tym, że może porządzić po prostu, ale nie nawet nie ciebie, tylko osoby postronną, nie? Także faktycznie nie, ja też to nie chodzi, że ja jakoś się czuję odpowiedzialny, nie, tylko się dziwię po prostu, że ktoś nie ma takiej odpowiedzialności. Znaczy nie? wiecie co, wiecie co, znaczy, wiecie co, wiecie co to jakby tutaj, znaczy mnie też to, mnie też to ogromnie dziwi, tak? Bo też nie wiem, z czego to wynika. Właśnie, czy to jest kwestia właśnie tej mody? Bo jak tam czasem ktoś do mnie dzwoni i, i, i, i pyta o to, czy o tamto, i słyszę młody głos, tak to ujmijmy, no to, to tak, to, to troszeczkę po, po, po takiej rozmowie mam ochotę pomyśleć: Ach, ta dzisiejsza młodzież w ogóle, wiecie, odklejona jak like stare To Dokładnie, taka, wiecie, taka geriatria już mi się uruchamia no, ale, ale znowu z drugiej strony też no ludzie dojrzali, tak to ujmijmy, no bardzo podobnie też podchodzą właśnie w taki sposób, wiesz, wiecie, z takim totalnym, taki to, to, to, totalny tumiwisizm uprawiają, że no, będę sobie miał pszczółki, będzie, będzie fajnie, tak? Więc nie wiem, czy to wynika z, z problemów, nie wiem, obecnej edukacji, czy to wynika z jakiegoś kurczę, konstruktu w głowie, który, który, który, który ktoś ma, bo, bo jakby Coraz częściej mam wrażenie, że coraz więcej jest takiego właśnie no, stosunku plug and play, tak? Powiedzcie mi, co mam zrobić, zrobię, będzie dobrze, tak? No, Wezmę sobie pszczółki, będzie fajnie. I zastanawiam się, z czego to, to wynika, tak? I, I czy da się z tym... No bo pszczoły mhm. kojarzą się bardzo fajnie, no nie ja głównie mam pszczoły dla dobrej zabawy i dla przyjemności, więc jak najbardziej muszę potwierdzić natomiast ogólnie co do tej cechy, wiesz, jak człowiek się niestety starzeje, jak tam młodzisz, to tak, to już mi się wydaje, że to się nie zmieniło, od wiesz, od, od, od prawieków. Natomiast no chyba jest więcej takich ludzi, no bo jednak jak sobie spojrzysz ilość wyprodukowanego miodu, ilość rodzin Przeli w Polsce, no niewątpliwie jest największa w całej historii, więc no siłą rzeczy musi być więcej takich ludzi z samych tych słupków, nie? No, no tak. Choć w sumie ci, ci, którzy, ci, którzy właśnie ten przykład, który ja podałem i ten przykład, który ty podałeś, to raczej nie są ludzie, którzy są ujmowani w statystykach, chyba że ewentualnie w statystykach no tak. sprzedaży odkładów w przyszłym sezonie. Bo... Dlatego zawsze mówię, że te statystyki są niedoszacowane na niekorzyść pszczół. Tego jest więcej jeszcze przecież. Tak, nie? tak, tak, tak, tak. Znaczy, nie, krytyku... nie wchodzę w ten temat jakby tutaj. Chodzi mi o No, to. Znaczy, po prostu żywiło mnie aż taka myśl... Miszyko... Znaczy, no... Ja mogę sobie na to pozwolić, bo nie jestem zawodowym tutaj sprzedawcą i tak też mi się kojarzy, nie wiem, zadawać trzy pytania na przykład i jak nie, no to dziękuję, nie sprzedaję. Też skoro w jedną stronę ma tak działać, to ja mogę też dyskryminować sprzeda kupca, prawda, no, nie podoba mi się i tyle, no... Znaczy, taka miś mi się kołaszy, bo nie ukrywam, że wiesz, ja to robię dla przyjemności, bardzo mało ilości sprzedaję, teraz dwie, nie? Więc po prostu, że w ogóle, nawet jak byłoby wszystko super, to i tak żal mi się rozstawać z tymi pszczołami. A, jeszcze mam taką myśl, w ogóle mi żal, bo a, bo ja nie wiem, czy nie zostanie na przykład zaraz wymieniona i tak dalej, no żal mi się rozstawać z tym jakoś tam związany, bo wydaje mi się, że jako zł, pszczelarz, czyli złodziej miodu, Mam e, jakoś taki obowiązek, tak sobie to e, wymyśliłem, e, no skoro już okradam te pszczoły, no to, to w takiej symbiozie, e, w, w, w korzyściach ewolucyjnych powinienem propagować geny tych pszczół, które okradam, więc jeżeli z komuś sprzedaje się nawet wyroi, to jest ok, bo te geny gdzieś tam sobie pójdą. Nie? Nie, złą sobie, jak po... nie złą sobie filozofię do tego dopisałeś. No prawda? Natomiast jak po tygodniu, po tygodniu wyroi, to jakby mówię, mam porażkę wtedy, nie? I moje pszczoły mają porażkę, nie? No bo bo, bo bo, bo, tak ewolucyjnie patrząc porównując z mrówek czy termitów, no to yy, yy, przy wymianie matki na całkowicie obcej, no to te, robotni, te robotnice są przez jakiś czas niewolnicami, nie? Taki status uzyskują, nie? No bo, bo są zmuszone do propagowania tego <grytania> nie? no trochę tak mówię o przypuszczalnym stylu, ale faktycznie, no po prostu robię tak sobie dla przyjemności i na ewentualnie ewentualnie sprzedam, no to mogę sobie yy, też tam trochę wybierać, jak w ulen-gałkach, nie? Natomiast czy mogę? No nie do końca, bo obcy człowiek przyjeżdża, jest już na podwórku i, i sprawa zaczyna być krępująca, bo wtedy się dopiero dowiadujesz różnych rzeczy. Nie, tak naprawdę to Tom ma z nas największe doświadczenie. Ale mówi, że nie, nie sprzedaje odkładów pani rodzin. Nie sprzedaje, ale nie możesz odmówić, jeżeli obiecałeś, to też nie masz odmówić, tak, ze względu na to, że on, nie wiem, jakąś wiedzę ma mniejszą niż twoja, tak, bo... Ktoś przyjdzie powie, że ty masz mniejszą niż jego i co I wtedy? oddawa im no. twoje przywoły. Znaczy chodzi tak. ci, że nie mogę tak, bo nie wypada czy nie mogę prawnie? Znaczy prawnie, jeżeli nie prowadzisz firmy, to, to bez różnicy jest. No. Natomiast ja jeżeli mam w ofercie, to nie mogę odmówić Nie sprzedaży. możesz? Aha, a ja nie. mogę, że jak na przykład ktoś przyjdzie, bo przykro mi, tak, ale nie. Tak. No nie, no, tak, no, pan, panie, rozmyśliłem się, tak? <laughs> Tak. Okay, no, ale, ale, ale, ja nie możesz, ale, ale ty nie możesz, ty nie możesz również na etapie telefonu. Jeżeli nie. masz to w ofercie. Znaczy, no, nie, no jeśli nie. Jest, jest, jest, jest, jeśli jest, jeśli, jeśli firma sprzedaje dany produkt, nie może odmówić. Bo no, to jest rodzaj dysk dyskryminacji, tak? No to jest to jest. Ja takie... pytam, bo, bo, bo nie znam tego prawa. Nie może odmówić, tak? tak? Nie ty, może. To jest prowadzisz pewn, pewną, pewną, pewną. To jest trochę tak, jakby wiesz, no prowadzisz restaurację i nie wpuściłeś, kurczę, człowieka, bo ma rude włosy, czy czy, czy, czy nie no, no, tak? No tak, chociaż to jest głębsza sprawa, no bo tutaj. No ale nie no ale, nie, no ale możesz, możesz odmówić obsługi chyba w sklepie, jeśli ktoś jest pijany. No dobrze, tak jeśli tak. jest pijany, to jest inna sprawa, to inne przepisy to regulują. No, no nie wiem, do dobrze, z tym kolorem oczu yy, trochę, trochę zły przykład, ale no nie wiem, no yy, odma odmawiasz kurczę w restauracji podania człowiekowi drugiego dania, bo on jadł zup zupę pierwsze danie widelcem, tak? No wiesz, dobrze, no. Hmm. rozumiesz. Dlatego mam te dylematy, no ale. Bo to nie jest jednak tylko zupa, nie? Nie no tak, jak ktoś przyjdzie do sklepu, wiesz my sklep prowadzimy, ktoś przyjdzie do sklepu i jest to warto nie możemy powiedzieć, wie pan tego czy pani nie sprzedamy, tego nie sprzedamy, tak? Tak, tak nie, no no jasne, tego nie jak... sprzedamy, no to jest zakaz. Wie, więc też tego nie zrobiłem, bo właśnie to nawet pomijając prawdę, po prostu nie wypada, tak? Natomiast powiedziałem, co wiedziałem i napisałem później już, bo też miałem pytania, że no to już jest, teraz już pana jest wola, ja powiedziałem, co najlepiej według mnie zrobić, nie? Ale tam padło konkretnie konkretne y, obejrzane filmy na YouTube, nie? I raczej takie, które nie polecam, nie? No to jest akurat temat rzeka, to już dziś z, y, przepraszam, w ostatnim podcaście zahaczaliśmy o, o, o, o YouTube'a i, i wiedzę Sto Emil, tak, ty sumam. masz też coś ty masz coś, coś na wokalnie Ja, nie, no ja mam o, jakby, to jest moja frustracja powtarzająca się każdego roku y, wspominałeś y, chyba podczas podcastu albo na offie, że wydaje ci się, że że ten temat już umarł, ale to dlatego, że tak jak już wspomniałeś, jesteś chyba tylko na dwóch grupach pszczelarskich na Facebooku, ja jestem na większej ilości. Chodzi o coś, co Tom bardzo lubi, czyli FlowHive. Hive. <grystanie> <grystanie> <grystanie> pewnie Tom też powie. No i FlowHive, jakby dla tych, którzy nie wiedzą, to jest taki automagiczny system Pobierania miodu, bez otwierania ula i w ogóle prowadzenia pasieki bezobsługowej, jak to ładnie w reklamach piszą. Pomysł pojawił się, znaczy pomysł wymyślono to w Australii i, i zaczęto to promować. Marketingowo jest to dobrze ograne. Po jakimś, to jest kilkuletni projekt, oni z na IndieGoGo, czy jak to tam się zwie, takim crowd, crowdfundingowym portalu, zbierali na to pieniądze. Zebrali te pieniądze i stało się to tak popularne, że w tej chwili na chińskich portalach sprzedażowych pojawiły się chińskie podróbki tego. I siłą rzeczy w Polsce też zaczęło się pojawiać sporo pytań na ten temat. Tak jak mówię, te pytania się powielają od wielu lat. W tym roku też już no, jestem w stanie przypomnieć sobie co najmniej sześć takich wątków, a myślę, że było ich z dziesięć, tylko po prostu już jak to się po raz kolejny tego samego tygodnia pojawiało, to nawet nie starałem się odpowiadać ani czytać. I pojawia się wokół tego projektu sporo mitów, niepraw i teorii w sumie, bo w większości to są jakieś tam teorie. A nawet nie, nie, nie bez, bez zajrzenia w ogóle w to, jak to funkcjonuje. Nie wiem, czy wy słyszeliście? Znaczy, wiem, że Kuba o tym słyszał, Tom też o tym słyszał. Nie wiem, chcieliście spróbować, jak to zobaczyliście pierwszy raz? Czy próbowaliście może? Nie, słuchaj, to, to, jest, to jest sprzedawanie ludziom nadziei, że za pomocą jednego przekręcenia piękny, ciepły miód wpłynie im do słoika. No, to tak, to tak nie działa i nigdy nie działało. I chyba tylko w Australii działa, gdzie tam jest to tak potężny przybytek no, nektaru, tak? eukaliptusa czy innych takich z dużą zawartością wody. Natomiast i w Stanach, i w Europie te ule się nie sprawdzają. Dokładnie tak. Wiesz co, jak właśnie tutaj o to chodzi, że jakby pierwsza sprawa to to zostało stworzone w Australii. i Tak jak powiedziałeś, tam na te bazy pożytkowe, na te pożytki, może to się sprawdza. Przy czym to wbrew temu, co uważa większość i co trochę przek pokazują, przekłamując rzeczywistość te materiały reklamowe tego systemu, to nie jest automagiczny system, w którym przekręcasz jedną wajchę i ci leci miód i, i tam nie zaglądasz. Tak? I, I jakby... Y to, co mnie frustruje w tej sytuacji, to to, że ludzie nie biorą jakby pod uwagę tego, jak ten system naprawdę funkcjonuje, nie biorą pod uwagę różnicy realiów australijskich, a polskich, a znowu krytyków tego systemu, troszeczkę też ci krytycy tego systemu również mnie irytują, ponieważ odradzając ten system, wymieniają błędy, znaczy problemy tego systemu, które według mnie przynajmniej albo nie istnieją, albo nie są błędami systemu, tylko błędami osób krytykujących, którzy nie wiedzą, jak ten system funkcjonuje, albo jak powinien funkcjonować. Nie wiem, czy... Chociażby, chociażby sytuacja, w której no, ludzie krytykują, że no jak to przecież, jak tam przekręcisz, to będziesz gnieść pszczoły i tak dalej, i tak dalej. Tak jakby sobie nie zdawali sprawy, że ten system jest podzielony na rodnie, która jest na dole, która jest na zwykłej, standardowej ramce i miodnie, która jest na górze i, i nie wiedzą, nie wiem, może o takim urządzeniu magicznym, które się nazywa przegonka, które wrzucasz pomiędzy jedno a drugie i potem tam na, na tych plastrach nie masz żadnej pszczoły, więc nie ma szans, żebyś pognił te pszczoły nie, przekręcając tą wajchę, tak? Ale nie, o chyba nawet jak one tam chodzą, to je nie pogniecie. Tak, Czyli zakładając, tak. że jest w 100% zasklepione, no to też ich nie pogniecie rzeczywiście. Tak, ale w reklamie wiesz, stoi tam młode małżeństwo z tyłu słoik czy szklanka nawet, czy na kanapkę od razu, wiesz, przekręca pręd i wszystko opłynie. No, takie jest sprzedawanie No To by to nie przemówiło od początku, i no, nawet mnie nie frustruje, że wiesz co, no, jakoś bardziej mnie frustruje ten YouTube i te niektóre filmy. No. Zes... To, znaczy, to, to co, co, ale... może ja tutaj powiem, jak jest to aż tak łatwo wierny, że myśli, że na tym zbuduje Pasieka mm -hmm. i będzie mu check miód po prostu jak z skraniku, no to. Ja muszę powoli kończyć. Słuchajcie, jest pół do ja jeszcze mam od cholery rzeczy do roboty. Towaru troszkę rozwieść. Mm -hmm. Sorry, ale wy, wy nagrywajcie. A Dobra. po prostu, po prostu Dobra, no, do, do, do, to rzucimy. No nie, nie dam rady, bo już jest okay, 9.30. Okay. Okej, okay, już... dokończymy ze dokończymy Emilem, nie ma sprawy. Dobra. No, a wy i tak już o teraz pojedziecie po wszystkich, No, Pogadamy no, ciebie. No. Dobra, ja to, ja to zatrzymuję i wysyłam dwa pliki. Dobra. Dzięki. Dobra, miara, cześć. cześć, cześć. To pójdzie, nie? Nie wytniemy tego. Pójdzie oczywiście. E... <laughs> No to nam... Dobra, przy czym to byłeś? O Jezu, ja z Tobą nie pogadam na temat tego frucha, bo dla mnie to jest tak denny pomysł od początku. Wiesz co... Znaczy, ja jestem w stanie zrozumieć, analizując funkcjonowanie tego systemu, jestem w stanie zrozumieć, że to może funkcjonować w... tak jak mówi w Australii, gdzie są ogromne pożytki, masz lato w zasadzie cały rok, no powiedzmy, no jest oczywiście in, są, ale ta, ta zima też nie jest zimą, tak? Więc w zasadzie okrągły rok pożytki, no przesadzam trochę oczywiście, ale, ale tak. A tu w Polsce mamy, no w niektórych miejscach no, sezon trwa dwa miesiące, tak? nie oszukujmy się. I też z tymi pożytkami bywa, bywa różnie. Więc teraz jakby już abstrahując od tych minusów, których jeszcze nie wymieniłem wszystkich, tych prawdziwych minusów i tych minusów urojonych, Yy... A chodzi przecież o to, żeby plusy nie przesłoniły wam minusów. Dokładnie tak. <głos> yy, to yy, ten ul składa się na dole z rodni, gdzie są zwykłe ramki drewniane z normalną węzą, do której normalnie trzeba zajrzeć, dopilnować matki tak itd., tak dalej. A dopiero na górze mamy miodnie z tymi automagicznymi ramkami, gdzie przekręcasz i ci ma lecieć, kapać. I teraz biorąc... I ten ul kosztuje w okolicach coś koło... 3000 zł, ten oryginalny? Jakoś tak. Jeden taki system. Za to mam 10 langstrotu. Dokładnie. No bo, to, bo tak, to, tak naprawdę ten system jest na langstrocie zbudowany, bo tam na dole masz rodnie z langstrota i u góry te automatyczne langstrotowe ramki. I teraz w Australii, tak jak mówię, wrzucasz to prawie cały rok, stoi ci ta miodnia, daje ci ten automatyczny miód. Jesteś o tym przekonany, że tak jest właśnie? Wiesz co, zakładając, jestem w stanie sobie wyobrazić, że to może tam tak działać. tak? Ale przez... i tak musisz do rodni zaglądać. Ale oczywiście, że musisz. Tak, tak, tak, tak. tak. Ale właśnie do Więc tego... Musisz mieć strój, podkurze. Oczywiście, oczywiście ale, do tego, ale, do tego, ale do tego zmierzam. Ale w Polsce, w sytuacji, w której mamy powiedzmy, niech będzie nie dwa miesiące, trzy miesiące mamy sezon, to ty przez, oczywiście od... nie, nie odliczam w tej chwili zimy, skracam jakby swój swój wywód, 9 miesięcy gospodarujesz na zwykłych, standardowych, klasycznych ramkach. A, a tylko na... tamte hmm? Nawet utrudniają, bo nie możesz na nich zimować. Oczywiście, więc musisz je jakby były w środku, to przesunąć czy co. Oczywiście. A dopiero tylko na te 2 czy trzy miesiące sezonu kładziesz te całe automaty, z których ma wyciekać. Więc teraz wydajesz trzy klocki i z serca tego całego systemu korzystasz tylko przez 3 miesiące w roku, tak? Jak dla mnie absolutnie nielogiczne. Chociażby z tego właśnie, tak jak mówię, pomijając wszystkie minusy, zapominając o nich, z ekonomicznego punktu widzenia. Niestety, ostatnio zaczęli się pojawiać ludzie w polskich realiach internetowych, którzy mocno ten system zaczynają reklamować. Komercyjnie. No i węsze w tym jakiś interes, tak? Jakiś czyjś biznes. Jakby nie wnikam nikomu do portfela, nie zaglądam, ale po prostu, no... To jakaś taka zwyczajna y, uczciwość i mówię, wieloletnia frustracja, gdy dyskutuję o tym rozwiązaniu i, i odpowiadam na te ciągłe pytania, no y, kazała mi dziś o tym powiedzieć, bo po prostu no, no nie, to nie jest system dobry na polskie warunki i tak jak mówię, nawet jeśli by każdy po prostu, jakby ktoś nie chciał uwierzyć w to, że ten idealny system ma jakiekolwiek minusy, to po prostu z ekonomicznego punktu widzenia się nie opłaca. Trzy klocki, to tak jak Kuba powiedział, to jest 10 langstrotów, tak? Uli normalnych, standardowych. Więc teraz nie rozumiem, nie wiem. Nie wiem. No, marketing, musiałeś to wypluć z siebie. Tak jest, musiałem to z siebie wyrzucić. Jest mi lepiej. Ideą tego jest głównie, moim zdaniem, coś w stylu hands off beekeeping, czyli, mhm. żeby przy minimalnej ilości manewrów mieć po prostu małej ilości sobie miotków dla celów hobbystycznych. Wydaje mi się, że jak zrozumiałem tą pierwszą reklamę, to taka była idea. Mhm. Więc, moim zdaniem, na warunki polskie, Szczególnie przy tym y, ocieplającym nam się klimacie, y, lepszym pomysłem byłby po prostu Warre. Może być z grubej deski, być może nadocieplony, chociaż teraz już niekoniecznie, e, warrę e, o niskich po prostu ramkach. Niech ten ta, niech ta korpus, przepraszam, to nie ma ramek, tylko jest dzika zabudowa o, e, w, właśnie, niskim, właśnie, właśnie, o niskim korpusie. Niech ten korpus mhm. będzie miał 20 litrów. Tak. To spokojnie 20 litrów, jeśli nastąpią towarowe pożyczki sobie raz do roku. O, o, o, po, o, zabierasz korpus, drugi podskładasz pod spód, mhm. pozwalasz tej się rodzinie wyrolić i masz chęzofa. Okej, okay. to, to, to się z tobą absolutnie zgadzam. To tylko teraz tak, no bo trochę. Nie powiedzieć... wymieniasz węzy mm -hmm. bo wszystko masz na dzikiej zabudowie. Y tylko leczysz ewentualnie, ta. żeby nie tak, rezumę, bo no tutaj i... powiedzieliśmy, czym jest flow fight dla, dla, dla tych, którzy nie wiedzą, choć wątpię, że. Znaczy nie pewnie są tacy, ludzie, którzy nie wiedzą. Czym jest warę? Może powiedz parę słów. Skoro mówisz, że ten jest system to byłby ul, lepszy. Okej, okay, jest to ul dość wą jest to ul raczej pionowy o konstrukcji wąsko wysokiej, ale nie jeśli chodzi o ramki, bo tam ramek właśnie nie ma, tylko są snozy. Zaraz wyjaśnię. Natomiast y szerokość ma mniej więcej zbliżonej do warszawskiego zwykłego. Już teraz nie pamiętam, ale no niech to będzie hmm. A nie, przepraszam, raczej do warszawskiego bardziej, Tak, około tak. 300 to ma. Tak. Generalnie niska, to właściwie to nie ma znaczenia, jest tam jakieś standardy, ale wysokość korpusu nie ma znaczenia, tylko właściwie jego szerokość, żeby wszystkie korpusy do siebie pasowały, bo generalnie masz tam snozy, czyli po prostu w tych samych odległościach, co, co w zwykłym ulu pokład w tych samych odległościach, tylko górne listewki, na którym pszczoły budują sobie po prostu zwykłą, dziką zabudowę, nawet mogą wybudować poskręcane plastry i, i ty w ogóle tego nie ruszasz, dlatego że gospodarujesz tylko podkładając pusty korpus na dół, a zabierasz mu zawsze tylko z góry. I ta jest taka droga, że jak coś wczoraj zabierzesz, to ona znów zbiera miodu, więc chodzi troszeczkę niżej, zawsze ma na górze czerw, bo szczególnie, że to jest wąski ul, no więc idzie tą naturalną drogą, a na, do, na dole ma czerw, a na górze ma miód. W związku z tym jeżeli jest pożytek towarowy, to istnieje duża szansa, że jak będzie szczególnie niski, 20-litrowy, to ten ostatni korpusik będzie tylko pełen miodu, więc nie zabierasz pszczoły czerwiu, nie zabierzesz matkę, więc... No rzeczywiście, chociaż pewnych rzeczy nie zrobisz. Ja wiadomo, tym, że nie wymienisz matkę, nie uratujesz rodziny, jeśli stanie się podwójnie osierocona, czyli nawet bez mateczników, bo tam trzeba by już popsuć te plastry. No ale... Przy dobrych wiatrach kilka lat taki ulik może funkcjonować z rodziną, tak mi się wydaje. No tak, ale no tutaj główną reklamą FlowHive'a było to, że nie musisz używać wirówki, tak? Tu I... też, no, no nie, tutaj, tutaj też musisz mieć jakąś wyciskarkę. kartę. tutaj musisz, David, tu musisz mieć David, Hive, Hive, David Hive, taki propagator tego duży zwali, on, on akurat żyje w tym rejonie, gdzie nie muszą zwalczać Waroza, nie? więc on ma też jakby tutaj jeszcze bardziej hand on y, po prostu wyciska w y, worku jakimś takim płóciennym i ma taką prasę, y, że po prostu przycisk trochę tak jak do twarogu. Tak po jak po właśnie miałem powiedzieć biały troch... ser. Tak. No, no ale wiesz, po prostu to są na, na, dla siebie i dla znajomych, nie? No to ale o, taka była idea tego flowhive'a, jak rozumiem. nie? Bo tam nie zrobisz na tym pieniędzy przecież, nie? Na no, od... no, tak, no, tak. Co, nie no, dla pieniądzach to jest utrudnienie masz jakiś dziwny plaster, z którym nic nie możesz zrobić w ogóle to długo trwa, a w ogóle ja nie, nie wierzę nawet w to w Australię wiesz, ten filmik, mm. dlatego że w tym filmiku zobacz, okej, okay, faktycznie pszczoły mogą się nie rabować, że się jest duży pożytek ale kurczę, przy otwartym, przy słoiku z którym wydziela się zapach, żadna się nie zainteresuje tak jak w tym filmiku, wierzysz w to? Znaczy wiesz co, filmik, wiesz zawsze, zawsze marketing trzeba brać trochę wiesz, przez palce na to patrzeć nie, nie. Ale w polskich warunkach, niech na przykład czy wiesz e, skończy co? się pożytek o, o, o, o 14 czy 15. To, ale... psz, to się jest masakra. Nie, nie ale w, w, w, w oczywiście, napasie. że tak, w sytuacji, wiesz, w sytuacji ogromnego pożytku w środku dnia, myślę, że byłoby nawet takie coś możliwe. Ale nawet gdyby uznać, że nie jest takie coś możliwe, na, wiesz, że robisz po prostu 20 podejść i za którymś podejściem naprawdę udaje ci się nakręcić taki filmik, żeby żadna pszczoła nie przyleciała. To, to, to, to, to, to, to, to jestem w stanie to e, e, No tak, to, to, to też w to. No, wiesz, dubli robisz tyle, aż z końcu wyjdzie. Ale nawet gdyby zakładać, pszczoły będą przylatywać, no to też zresztą gdzieś widziałem, ktoś taki hack e, Flow Hive'a robił, że jakby jak ta rurka wystaje, dawał jeszcze takie kolanko plastikowe i nakrętkę, wiesz, z dziurą, że wiesz, to jakby do, do, do prawie zamkniętego słoika to wpływało. Więc jakby można to obejść, nie? Wiem, ale pszczoły przy przerwanym pożytku będą się tym interesowały Oczywiście i będzie, będzie, będzie ich tam setki. No ale słuchaj, na znaczy, no to, no to słuchaj. No to... Nadal będzie problem z dzikimi zwierzętami które latają i mają tak. swoje cele no, tak, rozbieżne tak, tak. z celem człowieka. Tak. Oczywiście, to, że to, tak. To, to nie będą pluszowe miski, któremu... Wiesz, nie no, no oczywiście, że tak. No to słuchaj, no to... W, słuchaj, no to jeśli ktoś jakby wierzy w takie, w takie aż cuda, no to niech sobie porówna y, pierwszy zbiór miodu w drugiej połowie maja, gdzie masz, wiesz, full pożytków, gdzie no możesz, kurczę, przy, no przesadzam oczywiście, ale wiesz, możesz przy ulach y, wirować i pszczoły się za bardzo tym nie zainteresują, a weź y, odwirowuj coś... Y, Latem, czy późnym latem, tak? Ostatni, ostatni, ostatni pożytek, no to jeśli byś się nie zamknął w pracowni, no to by cię te pszczoły zjadły razem z miodarką i ze wszystkim, tak? Więc tu absolutnie się z Tobą, się z tobą zgadzam. Ale mówię. <kluzny> no to no, no, no, warę, tak naprawdę jest to po prostu mały. Wiesz co? Właśnie, on, o to chciałem powiedzieć, on ma zbliżoną szerokość do, do tego, do mini, do mini plusa, tak naprawdę jest to drewniany mini plusik, którym po prostu już trzymasz wczoraj jak w klockach Lego na dzikiej zabudowie, no mhm. mały, korp mały korpusowy ulik, który możesz im pozwolić budować sobie jak chcą, bo zakładasz, że nie robisz tam specjalnych przeglądów, no akurat mhm. w Ameryce, w Stanach to by nie można było tego prowadzić, tak, bo tam nie można mieć dzikiej zabudowy. Takie jest prawo. No wiesz co, tak, no ale masz przecież te top, top bar hives. Y... No, ale tam one są, one są przeglądowe, bo tam no się tak, starasz tak, tym tak, tak. zrobić tak, żeby nie było. Żeby budowały, tak. Żeby budowały prosto, w nawet tak. jest taki, nie pamiętam teraz nazwiska, taki duży propagator tego, to robi tak, że te, które budują, to zawsze e, o, z końca plastry, te, które już mają więcej miodu, o, odsuwa i tak, żeby ro, robić przerwę, żeby mm -hmm. e, snoza, na które budują, była pomiędzy dwoma plastrami, żeby mm -hmm. nie szło krzywo. Tak, ale tak, i tak, tak idą krzywo. Mm -hmm. Także ja z tych ulic zegnowałem, bo było dla mnie więcej kłopotów mm -hmm. niż, niż pożytku. A swoją drogą, to też ciekawa, że Stanach Zjednoczonych, tak jak u nas, y, czy to nie, nie to, że wiesz, rok temu, czy dwa, ale y, ogólnie, no to Polska stała leżakami i, i korpusy się pojawiły, no to w Stanach Zjednoczonych w tej chwili mocno przez, nie pamiętam gościa jak się nazywa, są promowane pochodzenia rosyjskiego. Horizontal Hives. Tak? E, no. e, ale wiesz to mocno, to jest progi. Nadal Langstroth jest po prostu królem, ale, cesarzem. Ale to nie, już... oczywiście, że tak. Znaczy wiesz, z drugiej strony z takiej m, biznesowego punktu widzenia mi się bardzo podoba to, co jest w Stanach. tak Masz w całym Stanach zjednoczonych. To, ten człowiek y, ma jakieś rosyjskiego pochodzenia nazwisko i jest y, imigrantem. Mm. Y, bo nie wiem, czy... Tak, to Bar Hives, Jest taki człowiek, tak, który tak, zaczął tak, to tak, sprzedawać tak. i reklamuje, że... Tak, i standardowa śpiewka, że pszczoły w tym mają lepiej. Tak, tak, tak. tak to się tak. często... Jeszcze nie doszliśmy do dyskusji, który jest najlepszy dla pszczół, nie? że tych dyskusji jest dużo. Myślę, że... 3, 3, 3 tak, że ten, że ten ma być lepszy i właśnie, że tam odporność tak, tak, będzie tak, lepsza tak, na Waro, tak, tak, i nie tak. wiem, czy tak, tak, takie są zbieżne, na tam jak jest marketing robiony, Tak, tak, tak. Ale to wiesz, jakby to, to, to jest ciekawe, jakby wiesz, że jakby w Polsce mówię, no staliśmy na leżakach w tej chwili korpusy, a tam wiesz, stoi to wszystko na Langstrocie, w korpusie, i, i, i teraz ktoś próbuje, próbuje promować, promować właśnie te horizontal hives. Choć mówię, no lepiej, żeby oni nie szli polską drogą, czyli, czyli mamy 20 różnych rodzajów ramek, plus do tego jeszcze każdy pszczelarz, jak sobie buduje ul, to a zrobię 3, 2, 2 centymetry wyższą tą ramkę, bo wtedy na pewno lepiej one zimują, albo tam gospodarują, albo więcej miodu przynoszą, a inny zrobi o centymetr węższą i potem no, tylko z tego problemu. Ale... Wiesz czemu ja się przesiadam, mhm. no może sobie zostawię dwa takie w najlepszym stanie yy, warszawiaki zwykłe, bo są ładne i pszczoły też się fajnie obsługuje w leżaku, natomiast nie lubię, a to co mhm. to mówił, bo miałem też takie i mam chyba jeszcze ze dwa z głębokim dnem. O nie, nie lubię głębokich dnem. Nie, nie, nie. Bo to, wiesz, ja tak nie zaglądam często mm. do pszczół, nie? No, nie, bo, no jęzory potem pod, po prostu i po prostu dla mnie, No Tak, no to dla mnie to jest zupełnie antylazy. Jestem zwolennikiem to po prostu, co z tego, że one same tam porobią i nie musisz zaglądać mają, ale później jednak chcę zrobić ten przegląd i tak naprawdę... Tak. Jeszcze gorzej jest, bo to spędzasz przy tym więcej czasu i niszczysz tak naprawdę. Martwisz się, czy matka ten leje czy się, ten miód? Nie, nie. nie Taka, dla mnie. A jeszcze Tylko takie, że jest B-space tak, na dole, że ten. No. To, to, to, to, Ty potwierdzasz to? Absolutnie, tak? absolutnie tak, absolutnie tak. Absolutnie tak. No, a miałem takie warszawiaki zwykłe z głębokim, dałem wyobrazić sobie. To wiesz co, no ja takiego m, przejąłem warszawiaka. Wiesz, wszystko fajnie, standardowe, a ten i tak... Z ramkami. Ramki wyczyszczone, opalone, zresztą były w zasadzie nowe, chyba z jeden sezon, może dwa. A nie sprawdzałem, no, jakaś tak, no, wiesz. no. I chciałem wrzucić. Szczególnie, że tam jest głęboko, musisz nurkować. Tak, wiesz, i chciałem wrzucić do, do, innego, do innego ula. Aha. no, okazało się, że właśnie pszczelarz sobie zrobił. 2,5 centymetra wyższą, wyższą ramkę. A, i wiesz, cały zmienił się. Tak, tak, okay. no tak. No to jest, się upierdli zgadzała, wysokość to jest, jest duża dobra. upierdliwość, no. No, więc, więc po prostu... Bo nic z tym teraz nie zrobisz. Tak, tak. no wiesz, no, co, no co, co teraz będę, co będę skracał te 2,5 centymetra i przybijał tą będę. Nie, akurat, są tak, tutaj mógłbyś zrobić jakąś deskę, ale chodzi mi, że mając już te ramki, mhm. to jest na, na przynajmniej, zazwyczaj to jest tak, że na kilka sezonów jesteś jakby z tym u, tak, tak, tak, tak Tak, tak, tak, tak, tak, tak, także wiesz, to... No mówię, niech, niech Amerykanie nie idą tą drogą. Po prostu mnogość ramek yy, to nie jest dobry. No w każdym razie, dlaczego przechodzę na Langstrota mm -hmm. dwie trzecie? No. No. W tej dużej części. Wiesz dlaczego? No. Nie, bo tam trochę gadaliśmy na privie, ale... Mm, jestem jednak lazy beekeeperem. Podoba mi się ta idea, którą Michael Bush też opisał. Lazy beekeeping. I moim zdaniem nie trzeba się tak ściśle trzymać, że go on napisał, bo tam moglibyśmy teraz yy, wejść. Ale głównie chodziło, no tak, no, jeżeli nie musisz czego wykonywać, jest to dla ciebie okej. Okay to po co masz to robić, jakby, nie? Że dokładać sobie pracy i yy, no i moim zdaniem yy, ja najbardziej nie lubię drutowania, drutowania. I wtapiania węzy. Natomiast w Langstrocie trzy czwarte jeszcze musisz, a w dwie trzecie nie i nawet standardowe są takie ramki z rowkami. Tak, tak, tak, z, tak, tak, tak. tak. świetnie się to robi, tylko kroisz węzę na odpowiednio, pach, dwa ruchy i masz, masz węzę, która się dobrze trzyma, bo w tych rowkach siedzi i nie musisz rutować. No wspaniałe i dlatego właśnie przychodzę na, na dwie trzecie i i fajne to jest, fajne. Na razie mi się podoba, a właśnie zaglądałem, bo musiałem poszerzyć mam też takie, właśnie mam ramki i z węzą i kupiłem sobie plastiki do testu Aha, z węzą, okay. węzą 5.1 uh -huh. i mam też dowolnej zabudowy, także na też plastikowe, a na górze masz tylko taki e, z plastiku dosłownie centymetr, uh -huh. a resztę sobie same budują uh -huh. i wsadziłem dwie i tam już widziałem, że ładnie ciągną na trudnie, e, bo ta rodzina mi się fajnie rozwija. Uh -huh i zaglądnąłem tam, ale coś tam było delikatnie krzywo, więc musiałem przesunąć, bo trochę za późno zagl zaglądnąłem, bo musiałem dostawić węzy, bo to był pakiet zeszłoroczny. Mm -hmm. No i przy okazji sobie z, właśnie to, co rozmawialiśmy ostatnio o czerwiu, ponieważ musiałem wyciąć kawałek już takiego częściowo świeżego, e, świeże poczwarki i, mm -hmm. i, i, znaczy nie poczwarki, tylko czerw kryty i jeszcze otwarty, czy, trutowy, mm -hmm. także miałem konkretny taki posiłek, bo takie dwa mm -hmm. większe plasterki musiałem, a i co ciekawe, to jest, już widziałem tam warozę, no w sensie dręcze samiczki, więc na tym czerwiu trutowym, więc właściwie zjadłem też yy, yy, waroza zjadła dręcza też, nie? Jakby się, yy, Także też, a propos tego, co gadaliśmy, trochę o podboru, no siłą rzeczy i nie mam z tym żadnego problemu. Mm, bardzo smaczne były. Tam nie było praktycznie miodu. Powiem gdzieś, że takie fa fajny smak. Nie, jest dla mnie to okej. Okay. Smak tej larwy. Yy, no i co chciałem powiedzieć yy, jeszcze a propos tego że to zrobię. A, no i ponieważ zobaczyłem dręcza, więc mam zamiar, yy, zgodnie, no tutaj z zasadami, yy, czy sensownymi, czy nie, to na inny, yy, część pozostawiam kiedyś yy, odcinka. Być może fajny byłby przy tym Tom, ale, no, ponieważ jestem od zeszłego roku już zarejestrowany w tym i mam nawet rolniczy handel, no to to, liczny, to zgłoszę do powiatu, wyszle pismo, zamierzam na dnia jak to zrobić, że bo jest to obowiązek, obowiązek, nie jest obowiązek leczenia, tylko obowiązek zgłaszania występowania na pasiece pasożyta dręcza pszczelego, zamierzam wysłać takie pismo do piwu, że... Czekaj, wróć. Jest pasie... obowiązek zgłaszania Zg... obecności A to nie, nie wiesz o tym? No to. Nie nie nie słuchałeś? A czy słuchałeś odcinek z doktor Gajdą i magistrem nie, Ewą jeszcze Mazur? Jeszcze nie miałem czasu. Nie, nie, A, nie miałem tak, czasu nie, nie. tak, tak. To jest znane dosyć. Nie ma obowiązku leczenia okay. barodzy, natomiast jest obowiązek zgłaszania i tak naprawdę zgodnie z prawem to lekarz, weterynarz decyduje, przypisuje ci o to nie leki. Uhum. z oczywiście środków legalnych. Taka standardowa procedura, tak. Nie zostało to zmienione, to prawo po prostu od tam pierwszego roku, yy, kiedy to miało jeszcze sens, bo teraz po prostu domyślnie każdy Wszyscy myślący, miały. dobrze, znający się na przy przywaternacz wie, że na każdej pasiece jest dręcz przeli. no ale tak, teoretycznie gdyby iść tak prawidłnie zgodnie z prawem, to wszyscy pszczelarzy zarejestrowani powinni zgłosić aż się, występowanie drę aż się... dręcza przelego na pasiece, ale no, wiesz, tak... Zgodnie z prawem tak naprawdę, kiedy to stwierdzili. No więc ja jedząc to trudnie to zobaczyłem i dlatego teraz zgłoszą. A ciekawe w ogóle, jaka będzie odpowiedź na piśmę? Czy w ogóle będzie odpowiedź? Wiesz co, daj, daj znać, jaka była odpowiedź, bo, te, <grym> bo tak w tej chwili mi przyszło do głowy, że to jest doskonały sposób na wymuszenie zmian, zmian prawnych, bo w tej chwili, gdyby tak skrzyknąć chociażby tych przy, kil, kilka tysięcy pszczelarzy z, z, z grup tej, tej czy innej grupy internetowej, Facebookowej, żeby wysłali do swoich, do swoich powiatowych właśnie takie pismo ze zgłoszeniem. Ciekawe, co by, co, co by, co by zrobili. No, jestem pewien, że zaraz by, wiesz, zaraz by się y, zaczęły jakieś rozmowy nad zmianą prawodawstwa, tak. No bo to w tej chwili jest tak jak mówisz, no, całkowicie martwy przepis. Tak? Doktor Gajda i, i, i, i magister Mazur mówiły, że, to, że mimo wszystko polecają zgłaszać, bo to przecież jest tam korzystne, że. Mm ewentualne pieniądze, które płyną do nas z Unii, na ten cel A, okay. są gdzieś tam rozpatrywane w kontekście danych, jakie mamy o tutaj mm -hmm. zapasożyceniu czy coś. Więc no nie mogą się posługiwać te, ci ludzie tam wyżej, no po prostu danymi z kosmosu. Mm -hmm, A, mm -hmm. że tutaj i tak jest już wszędzie, nie? Albo i ile? No, więc no, wiadomo, jak to w prawie posługują się tylko danymi oficjalnymi. No, no, ten, więc... no, ten, no... No, sumie... no ale czy jest z tego istnienia, no to inna sprawa. No, Ale no, no, póki tak. jest... A właśnie, wiesz co, tak teraz zupełnie... Ale zamierzam to wysłać i czekać być może na instrukcję z czy leczenia. Nie no, wyślij, zobaczymy Zobaczymy co odpiszą, zobaczymy co mm, powiedzą. Mm. Ciekawe, ciekawa rzecz, ciekawy case. Mm, mm. Na no. druga rodzina, jaką mam, nie wiem co na ten temat powiesz, mm. bo zobaczyłem, wiesz, teraz jest zimno. U mnie w tym momencie jest... Wiesz to, u mnie jest dwa stopnie w tym momencie. Mm. Znów się zrobiło zimno. Nie mam żadnej matki zapasowej. Yy, w jednym ulu odkryłem, że jest... Yy, chyba wychłodzona, wychłodziła się matka. Bo nie, nie wiesz, nie chciało mi się szukać matki, ale widzę, że jest czerw yy, garbaty. Rozstrzelony i garbaty prawdopodobnie chociaż też tak ciały, chociaż no, nie wyglądało to na trutówki, bo ten czerw tam wygląda trochę inaczej. Chyba, że są to od dawna. Okej. Okay. Bo już też takie miałem przypadki. Wtedy, wiesz co, po jakimś czasie one się już uczą. Tak mi się wydaje. Nie wiem. No w każdym razie już jest ten czerw y, trutowy ładnie zasklepiony w trutówkach. No w każdym razie Bucza, b, b, był tylko ten e, czerw no i co? Tak, ja po prostu zamierzam zostawić, na razie są, jeszcze nawet noszą tam pyłek, wyprodukują mi trudnie. no. Okej, okay. a nie myślałeś, żeby, nie myślałeś, żeby im podrzucić ramkę, z... bo, ale tam jest matka, czy nie ma matki? Jest matka. Właśnie nie wiem. To... A, nie wiesz, okay. bo tak, No bo jeśli byś miał pewność, wiem. że nie ma faktycznie matki, to bym mógłbym, ale wiesz, to jest podrócić. tak zimno, czy one wychowają teraz, wiesz, matkę? No może faktycznie, gdybyś świeże ramki im podrzucić, może i by wychowały. No. No wiesz ale ta rodzinka o już dość, dość mocno, bo jak ostatni raz no nie, wcześniej zaglądałem w lutym i, i wyglądała, gdyby jeszcze była całkiem silna, to teraz już jest dość mocno słaba. Nie, nie, ona bez zasilania nie odchowa, moim zdaniem, Maty. Mm, mm, mm. No nie, no jeszcze, jeszcze jakiś, jakiś zdechlak totalny, to też nie ma, nie ma co. A to z takich no ciekawych... może nie zdechlak, ale słabek. Nie, no w każdym razie... Nie za, w każdym razie nie, no nie chcę, nie, nie, nie, jest dla mnie komfortowe likwidowanie takiej rodziny, nie? Także zostawiam ją na rozprzestrzenienie genów. Mhm. To z takich ciekawych, tylko wiesz, no, z, jeśli, to są, jeśli to są trutnie po matce, no to masz, masz sumie, To, co mam? No, takie, no bo trutnie, wiesz, trudnie po trutówkach są takie karłowate, tak? no bo to są z komórki... Yy, tak, no. ale, y, czytałem badania, mhm. y, mają, ale mają, mają mniejsze szanse, ale wciąż mają szansę okay. zapłodnić. Okay. zwłaszcza rano i wieczorem, wiesz, one po prostu są mniejsze. I e, główna część trutni, tych zwykłych, mhm. wyratuje, powiedzmy, zwykłych, e, no gdzieś w środku dnia. Mhm. A jest nawet ta cała metoda u wierszego. I gdzieś tam takie, nie wiem na ile to było wiarygodne, ale takie czytałem badanie, że, no badanie, nie no, badano mhm. statystycznie, że te trutnie mniejsze miały większą preferencję do wylatowania wieczorem. Mhm. Więc jakoby wtedy robiły sobie większe szanse. Mhm. Może i ewolucyjnie jest taka adaptacja, kto wie, no nie wiem to jest tylko hmm. no to słuchaj, taka ciekawa ciekawa, a propos takich właśnie ciekawych rzeczy, to, to jakiś czas temu już, ale miałem taką rodzinę, rodzina, mateczka ta sama, naprawdę fajnie czerwiła, fajnie w sezonie się sprawdziła i potem wiosna, jakiś wczesny przegląd, taki jak, jak, jak to wczesny przegląd, na szybko, no ale patrzę, matki nie, nie, nie sprawdzałem, patrzę, czerwiu za bardzo nie ma, ale jajeczka są, no to okej, okay. zamykam daje spokój. Potem patrzę, jakaś tak trochę słabie. Słabnie ta rodzina, ale jajeczka są. Ale słabnie. No i tak zacząłem się chyba po drugim albo trzecim. Ale jajeczka zwykłe, tak? Matki. Tak, yy, zwykłe matki, tak, tak, tak, mhm. tak. Ale wiesz, tak po drugim, trzecim razie, no, bo tak jakoś, wiesz, potem zostawiłem go na dłuższy czas, wiadomo, inne rzeczy i tak potem znowu i kurczę, coraz słabsza ta rodzina. Jajeczka są, ale to już był taki czas, że zaraz, ale kurczę, nie ma czerwi w innych stadiach. Co się okazało? Coś się stało, sta, stanęło się coś z matką, że y, y, y, jajeczka były, do chwili y, y, pojawienia się y, larwy, larwy były zjadane przez robotnice. I dopiero wymiana, ta, ta rodzina była takim totalnym słabiakiem, ale była to na tyle interesująca dla mnie sytuacja, że stwierdziłem, że, że ją, że ją podratuję. No wiadomo, że no, skończyło się wymianą matki. Znaczy, jeszcze też, żeby nie było, mówię, kurczę, Wezmę, bo to już, to już był czas, kiedy można było jakiś, jakiś mały odkład zrobić. E, zrobiłem odkład, do którego dałem, poddałem tę matkę. Mówię, kurczę, co tu się dzieje, nie? Że wiesz, przecież matka no, czerwi, bo są jajka, tak? A do tamtej rodziny poddałem, poddałem, poddałem nową matkę. No wiadomo, nowa matka e, wszystko uporządkowała, rodzina się odratowała, oczywiście z niej nic, nic, nic nie było przez cały sezon, tylko do zimy, do siły doszła. No, a tam w tym, w tym odkładzie oczywiście też zaczęła Czyli dokładnie ten sam problem się pojawił, czyli zjadały y, jak się tylko jajeczko y, y, wykluło, tak? Ciekawa rzecz. Słuchaj, może tam, no tak, wiesz co, gdzie, pierwsze, co i... mi przychodzi mhm. do głowy, aczkolwiek mało prawdopodobnie, że nastąpił y, u niej przynajmniej Taki chów sobny podczas zapłodnienia, że tylko miała pecha do takich dwóch może trutni, nie wiem, może słabo się u bo przy większej ilości to coraz mniej bardziej prawdopodobne, bo larwy są zjadane w ciągu iluś tam pierwszych godzin od wyklucia w momencie, kiedy są trutniami diploidalnymi, to zbadał pierwszy profesor Wojkę. I tutaj nie ma że one są wszystkie zadane, bo taki mają inny po prostu feromon, który jest mhm. dla nich kanibalistyczny. Dokładnie, właśnie dokładnie też jak wiesz, gdzie ja się wczytywałem, dokładnie do tych do tych yy, yy, badań dotarłem i właśnie to jest jedyne co mi przychodzi do głowy, tak? Jedne z czym się spotkałem, bo nie spotkałem się wcześniej z, z, no, z taką sytuacją, tak? Bo... Bywa, że zjadają, jak mają trudną sytuację głowa. No to nic ale... Oczywiście, że tak, ale tutaj mamy, mamy sytuację, wiesz, jest jajeczko i ty zaraz po, wiesz, nie ma, nie ma żadnego kolejnego stadium, tak? Wiesz, są jajka i nagle ich nie ma. Prawdopodobnie, no tak, ale należy przypuszczać, że coś ee, w jakiś sposób, czy genetycznie, tak, czy, tutaj, czy chemicznie to... były te larwy, były po prostu, no jakieś uszkodzone, nietypowe, mm -hmm, tak? Mm -hmm. No to taka właśnie a propos takich No tak, no no ta, ta rodzina by się szybko skończyła, nie? Tak, tak. Znaczy i tak się kończyła, tak? No bo wiesz, jakby zjadając, zjadając No tak, kiedy... tak, ale nie no, padłaby w tym sensie mhm. że tak, tak, tak, tak, tak Ja z kolei miałem taki, to jest ciekawy przypadek że, że nie zlikwidowałem nie? i że nie, nie, nie musiałem nawet w kontekście ekonomicznym, dlatego że i to chyba czytałem, że może się zdarzyć matka z wiosny jakoś słabo rozru... Wcześniej normalnie czerwiła tam na jesieni był odkład, ale jakoś słabo jej się ruszyło. No, znaczy, ja tego nie wiedziałem, ale taka później moja jest konkluzja. Słabo. I był zwykły czerw i zwykłe jajka powiedzmy na jednej ramce, czyli na dwóch mm -hmm. uliczkach, ale dwie ramki dalej już się pojawił czerw trut, ewidentnie trutowy, dlatego, że po kilkanaście nawet jajek w jednej komórce mm -hmm. i, i nie do końca tam, wiesz, nie, do, nie na samym dnie. Ewidentnie trutówki się pojawiły mm -hmm. i ale patrzę, mówię, że słuchaj, no jest, są trutówki, ale na sąsiednim plastrze są tak ładnie pojedynczo jajka i ładnie takie przecinki na dnie. No więc, no nie jest to klasycznym przykład, to dobra zostawię, dobra I za drugim razem przyglądzie była podobna sytuacja, ale czerw zwykły też się rozwija, a były też czerw po prostu trutowy z trutówek. No i po jakimś czasie ta matka się zaczęła, jednak ruszyła ruszyła mhm. i przy trzecim przeglądzie już nie było trutówek. Ciekawostka. Może być taki przypadek, że masz i trutówki i matkę, która słabo czerwi mhm. i, i trutówki już widocznie, e, no choć, choćby zgodnie z tą e, z tymi badaniami rebelenckimi, no nie wiem, może mają mało, może ta ona też miała przy okazji mało feromonu, tak. nie e, albo czuły, że po prostu tak ona mocno. się, nie wiem, kończy, więc tutaj warto teraz, mhm. nareszcie jest okazja, żeby mhm. samemu troszeczkę, wiesz, mhm. nie? No, to takie ciekawostki. E, tak, bólowe. tak, no fajne, są takie ciekawostki, e, ciekawe, e, czy to jakiś Stefan Mandl, który był na tej konferencji, która ma 10 tysięcy uli jeszcze, ale z tego co kiedyś tam czytałem, to, o, czy ktoś mi opowiadał, że on jedzie na tą daną pasiekę, bo ma wiele pasieszy, oczywiście mnóstwo pracowników, tylko kiedy padnie kiedy coś się zdarzy takiego, że w 10 czy iluś procent mm. rodzinach jest jakaś awaria, nie? Na danym pasieczysku, to jedzie tam. No słuchaj, no, przy takiej ilości, no nie miałby szans zrobić przeglądów samodzielnie, więc. No. Dlaczego? A nie, no nie, no to jest jasne, <gry> ale że raczej skupia się na pracy, wiesz, koordynatora, mm -hmm. nie? Nie, no wysłuchaj, przy, taki, przy takiej ilości, no to absolutnie musisz mieć po prostu armię zaufanych ludzi z fachem w ręku. Bo innym, w innym wypadku to jest nie do, nie, do, wiesz, nie, do, nie do ogarnięcia, tak? Bo wystarczy ci jedna osoba niezbyt odpowiedzialna albo z jakimiś tam brakami wiedzy, no i masz, wiesz, masz powiedzmy, masz, masz pasiekę czy 300 czy 500 uli które poszło się paść, tak? Wiesz co, jeszcze jedną rzecz chciałem poruszyć, mianowicie odpowiedz na, na tego. Kom mi, na komentarz. Mm -hmm. Znaczy, dostałem komentarz odnośnie tego artykułu, który omawiałem, odnośnie tego eksperymentu ze zjadliwością dręcza pszczelego. Mm -hmm. Nie wiem, czy ukończysz. Mm -hmm, mm -hmm. No i generalnie e, chciałem odnieść się do komentarza pasieki łapa. Mm, bardzo oczywiście dziękuję za te komentarze. E, to badanie, które zostało tutaj e, przedstawione jako inne Mm, jest to również ciekawe. Pada takie coś, że mm, to inne badanie traktuje o, o, o dekadzie, a nie o dwóch latach i warto informować nie tylko w jedną stronę. Nie wydaje mi się, że bym, bo jak bym informował tylko w jedną stronę, to to bym propagował po prostu coś. Nie wydaje mi się, że tutaj cokolwiek propagujemy. Ja po prostu, no jeśli chodzi o to przelarstwo, to tam po prostu tłumaczę artykuły bieżące. Tamten artykuł jest sprzed dwóch lat, ale w nauce chodzi o to, żeby wykonać eksperyment. Właściwie w nauce tak formalnie rzecz biorąc, to niczego nie udowadniamy, tylko obalamy. Mhm. Stawiamy pewną hypotezę i staramy się ją sprawdzić. I cokolwiek by nie wyszło, to by było ciekawe. I to jest tak ciekawa, no wreszcie taka eksperymentalna, powtarzalna z próbą w tym metoda była zastosowana, że cokolwiek by nie wyszło, to ja bym uznał, że ten artykuł był wart Yy, streszczenia, mm -hmm. przetłumaczenia. Mm -hmm. Także to nie jest żadna strona, bo zresztą w nauce w ogóle, znaczy naukowcy nie mają żadnej strony jakichś dwóch z przeciwnych stron, prawda? Tam po prostu chodzi o to, żeby jak najlepiej poznać yy, mechanizmy, jakie rządzą Wszechświatem. No, można powiedzieć fakty i prawdę o, o Wszechświecie. Zakładając taką filozofię, że uznajemy, że jest prawda y, niezależna od y, widzimy się człowieka. No. Mhm. Y, bo można iść w solipcyzm, na przykład. No nie, tutaj naukowiec zakłada po prostu realizm. Mhm. Realizm znaczy, na, nawet nie krytyczny, tylko naukowy. No znaczy, i, powinien, tak, no więc... nie, znaczy powinien zakładać. Tutaj trochę, trochę idealizujesz. Znaczy, jeśli mówimy o metodzie naukowej i obowiązku posługiwania się, ale też nie oszukujmy się. No, czasem, czasem wśród naukowców również, te, również ego coś tam dyktuje. Pojawiają się y, badania... Y, z tezą i, i, i, i za wszelką cenę udowadniające tę te, te, te, tezę, czy wiesz? wiesz czy, czy, no, także, także tutaj trochę, trochę idealizujesz ten świat naukowy, że on jest taki właśnie zawsze. Nie powiedziałem, okay. tak, bo yy, masz rację, gdyż powiedziałem, że taki. Nie chcę użyć słowa powinien być, ale no taka jest po prostu czysta metoda, uznana no tak, tak, przynajmniej tak, tak, tak. od czasów Popera fal, fal, falsyfika, falsyfikacjonizmu, natomiast oczywiście naukowcy są tylko ludźmi, dlatego nie naukowiec ma rację, tylko metoda naukowa coś stwierdza. Mhm. No Pojedynczy naukowiec w, w, w tym, w nauce nie stosuje się autorytetu, argumentu z autorytetu, tak, tylko argumentację i co wychodzi w dużej ilości powtarzanych rzeczy w metodzie naukowej. Nie, ale no, znaczy... To tak, ale nie sądzę, żeby istniały jakieś dwie frakcje naukowców, którzy jedni chcą odkryć na przykład, nie wiem, że waroza jest bardziej zjadliwa, a drudzy mniej zjadliwa. No, no, no, nie, no nie sądzę, to był po prostu chęć przetestowania jak jest, także mhm. trudno bym powiedzieć, że to jest jakąś tam... A nie, po prostu uznałem to, że to jest ciekawe badanie tyle. Tamto inne też jest ciekawe, natomiast nie można ich porównywać, bo tamto, tamta hipoteza moim zdaniem dotyczyła czego innego. Mhm więc jedno nie przeczy moim zdaniem jedno, jeden wnioski nie przeczy drugiemu zresztą to jest pierwsze i przecież naukowcy pod koniec tego mówią wprost, że, że że może muszą zrobić coś następnym razem inaczej, żeby jeszcze coś innego sprawdzić i tak dalej no i to tyle chciałem odpowiedzieć, że nie, nie wiem o jakiej jednej stronie jest w ogóle mowa no natomiast, a ale jeszcze chciałem się odnieść co do tego, że no nie, że, że, że tam tutaj było dwóch lat. No dobrze, dwóch lat trwało, dwa lata trwało dwa i pół konkretnie. Porównywanie tych w sumie, bo cztery grup, bo w jednej kontrolnej, która nie była, nie była zakażona tą warozą standaryzowaną, i ona oczywiście, ponieważ miała wcześniej przeleczona, no to miała na, na, największą przeżywalność. Nie, tam też była wzięta, jed, w jednej z grup była populacja z rodzin dziko bytujących bez leczenia, więc tamte pszczoły żyły właśnie dekadę mhm. bez leczenia. To była populacja, która była no tak wzięta z takiego miejsca, żeby było jakoś było potwierdzone, że ona tam istnieje i jest ciągłość i jest izol, i wyizolowana, mhm. nie jest blisko miejsc z paszy przemysłowych, więc jak najbardziej była taka populacja Dzięta i, i także ten e, eksperyment owszem trwał dwa i pół roku, ale opierał się też na populacjach, które istnieją dużo dłużej. Mhm. Także nie jest to co, co argument y, tutaj przeciwko temu akurat badaniu. No i była jedna populacja właśnie z takich dzikobytujących bezwrzeczenia y, y, psów, i to okazało się, że no to coś okazało. No. Jak, jak ktoś jest niezainteresowany, to prosimy do drugiego odcinka, y, żeby. Zajrzał, bo przecież nie będę jeszcze raz omawiał tego. No ale... nie, no to już. No i to tyle. To Chciałem mówiłem. się odnieść, ale oczywiście dziękuję za komentarze i polecamy się na Dzięki przyszłość. za wszystkie takie komentarze. Będziemy się starać się odnosić do nich, jeśli tak, będzie. Tak, i to jest w ogóle ciekawe, takie mhm. dyskusje będziemy. Jest to jakaś interakcja też. I wiemy wtedy, tak, że ktoś tak. nas słucha. I no to nawet tak, Jasne. tak całkiem konkretnie słucha, bo, bo jednak się z czymś nie zgadza i. E, ma swoje i... uwagi, tak, oczywiście. To, to, to, nie, to, to, to... jest ewidentne, szczególnie, że to pod koniec mówiłem. Hmm. czy znaczy eee, ktoś, ktoś wytrzymał z nami 2,5 godziny, to szczerze mu gratulujemy. Naprawdę. <laughs> I podziwiamy. Tak? Tak jest. Oczywiście, że tak. Eee, dobrze. To skoro już e, komentarz, e, komentarz e, omówiłeś, to tak jak mówię, zapraszamy do e, komentowania. E, fajnie było, gdyby było merytoryczne komentowanie. No i oczywiście subskrybujcie, nas lajkujcie, a my chyba już powoli będziemy uciekać. Tom nas opuścił, bo go praca e, wzywa, bo jutro jarmark. Yy, no, czy yy, więc... coś też jutro działasz? Ja wiesz co, nie, no jaka to, jaka to jest pogoda, słuchaj. Tam, a, no właśnie. Wiesz, no właśnie. U, mnie, u mnie dziś rano było tak 0,5 stopnia na minusie, mm. więc wiesz, i cały dzień też taki mroźny, niby słoneczko, ale mroźny wiaterek w słońcu, około tylko 10 stopni, a tak realnie to jakieś 5... Więc nie ma Może sensu. wszystko się skupić, tak jak było chyba lata temu, wszystkie te główne wiosenne pożyczki się skupiły tak blisko siebie i w rezultacie było mało mhm. y, miodu. Nie, wiesz co, tutaj No y, przesunęło się to wszystko dobre moim zdaniem dwa tygodnie, tak. No, jak na razie zobaczymy co będzie dalej, jeśli chodzi o, wiesz, o, o kwitnienie, bo wszystko w sumie stoi, tak? w zeszłym roku. Ale moim zdaniem u, mhm. ci, ci, ci, co właśnie a propos tego artykułu, na, co na zeszłych um, omawialiśmy na, na zeszłym odcinku, co nie łączą, mhm. to mogą mieć trudności z przygotowaniem się na rzepak, bo Oczywiście, rzepak może tak. wystrzelić lany moment. Oczywiście. Nie, to wystarczy w tej chwili tylko trochę ciepła i wiesz, jeżeli rzepak, rzepak naprawdę mocno ruszy. To absolutnie, to absolutnie tak. Ty wiesz co, tylko że tak, bo tak w tej chwili już czytam jakieś narzekania właśnie, że oj, że to w ogóle, że zimno, że tak jest. znowu będzie zły rok. Ja osobiście uważam, że no, zeszły rok był naprawdę okropny, jeśli chodzi o pożytki, w ogóle to, co się w pogodzie działo, ale ten rok wydaje mi się, że będzie ciut lepszy, chociażby z tego powodu, że było więcej śniegu, czyli więcej wody w glebie. Teraz też są ta całkiem deszczowe więc mam nadzieję, że to gdzieś tam na plus się odbije na, na, na, na pożytkach. A druga sprawa, no jakoś tak teraz to narzekanie, że jest tak długo zimno, no kurczę, no chyba te ostatnie plus, minus 5-6 lat nas na, przyzwyczaiły trochę do tego, że nie było w ogóle zimy, no i, ten, i zaraz po zimie, Zaczynała się nawet nie wiosna, tylko prawie, że lato, tak? Czyli, wiesz, z, z, z temperatur bliskich zeru zaczynało się, no tak, że można było, kurczę, w Japonkach, kurczę, w krótkich spodenkach biegać. I, i no, a, a tak naprawdę zimy, no, te, te ostatnie, mówię, 5-6 lat było takim ewenementem, jeśli chodzi o, o, o wiosnę, lato, taki szybki wystrzał, a to, co się w tej chwili dzieje, moim zdaniem, jest takim raczej standardem pogodowym. Nie wiem, czy się z tym zgadzasz. Jak... Zgadzam się. Dodam, że każdy dział rolnictwa jest uznależniony od kaprysów przyrody i dlatego jest to ciężki kawałek chleba, jeśli już ktoś się podejmuje działać w temacie chleba. Także podziwiam, w ogóle podziwiam rolników i sadowników. Również ich podziwiam. No bo właśnie to jest, to jest właśnie z jednej strony właśnie, że no, jeśli chodzi o kaprysy przyrody, pogody, a druga sprawa, no chociażby jeśli chodzi o pszczelarstwo, to jest, to jeśli ktoś nas słucha właśnie, kto, kto, kto chce zacząć i, i to po pierwsze, tak jak już wspominaliśmy, prosimy do jakiegoś pszczelarza na przeszkolenie, jak książki i, i, i wiedza, wiedza, wiedza, a dopiero potem żywe stworzenia, ale taka kolejna rzecz, że to jest zabawa dla cierpliwych, bo jakby w pszczelarstwie jest tak, że no jeśli coś, mówiąc wprost, spieprzysz dziś, to tak naprawdę, żeby to naprawdę, żeby jakby nie ma drugiego podejścia, tak? Jakby dopiero na przyszły rok możesz sprawdzić, jakby skorygować swoje postępowanie, tak? Chociażby po, nie. To poza nie matki, No to nie tutaj no, tak, spokojnie... tak, tak, ale nie mówimy na... chociażby o sytuacji, w której, nie wiem, no. Yy, o tydzień za późno odebrałeś, yy, odebrałeś miód, tak? I okazało się, że miałeś mieć 20 litrów, a miałeś tak. tylko 6, tak? No to możesz to. Polski, racja. Polski sezon jest na tyle krótki, że faktycznie większość ro... yy, rzeczy naprawiasz w kolejnym roku. Nie, kręca. oczywiście, czy chociażby, nie wiem, no. Yy, yy, nie połączenie rodzin. Yy, jesienią, tak? Słabych. No, możesz to skorygować dopiero w przyszłym roku, jeśli w ogóle te rodziny ci przeżyją, albo jeśli ci nie je przeżyją, sprawdzić, czy połączenie kolejnych słabych rodzin sprawi, że że jakby... Cykl... Chociaż widziałem jacyś ludzi, bagików na wschodzie, na YouTubie, którzy, wiesz, łączą przy mrozie. A to wiesz, też też widzę te, fi też, też widzę te filmy i, i, i się zastanawiam, czy to jest Jakiś taki... Nie wierzysz? Znaczy, wiesz co, nie wiem. Wszystko jest no możliwe. gość normalnie bo... wy, wyciągasz szyłami obsiadającymi ramkę tak, i przenosił tak, nad śniegiem. Tak, sumie, tak, to, widziałem, to. widziałem to. i wiesz co, i, się, i się zastanawiam. Mówię, no nie to, że nie wierzę, no bo zbyt długo już żyję na tym świecie, żeby, wierzyć, żeby nie wierzyć, że bywają różne rzeczy, o których nie, z których sobie nie zdaję sprawę. ale z drugiej strony, no ja ciągle patrząc na takie rzeczy, szczególnie, że nie jestem jakiś biegły w języku rosyjskim, tylko szkoła podstawowa mnie go, mnie go uczyła, nie, co było dawno. Co stwierdza z przykrością czy Nie, nie stwierdzam z tego, z tego, tego z przykrością. Bardzo fajną e, nauczycielkę mieliśmy. E, bardzo miła e, kobieta, zresztą starsza pani, która... Byliśmy ostatnim rokiem, który... E, który którego uczyła języka rosyjskiego, e, a która też moją mamę uczyła języka rosyjskiego, więc... E, więc nie. No, Rosyjskiem nawet lubię, ale nie znam go na tyle, na tyle biegle, żeby móc zweryfikować, czy no nie wiem, czy ten film jest filmem prawdziwym, czy, czy te filmy, bo to nie jest jeden film, czy po prostu ktoś sobie robi yy, no mówiąc jaja. brzydko jaja, tak? Yy, I trochę wprowadza w błąd na zasadzie takiego, wiecie, wiesz, takiego yy, haha, niech się klika, tak? No jasne, no, mema takiego bo ta, tak patrzy, tak. jak się rozprzestrzenia w internecie. Dokładnie, mówię. takiego wirusa, dokładnie tak, dokładnie tak, więc tu nie jestem w stanie tego zweryfikować, choć mówię, no wszystko jest możliwe. Mhm, mhm. No. Choć ja bym oczywiście nie zaryzykował przenoszenia rodzin, przenoszenia. Nie, nie zaryzykowałbyś. No raczej nie, już jakoś nie. To już lepiej jakoś o, o, ocieplić tą, tą rodzinę słabą, tak? No nie, A, no. I tutaj możemy kiedyś podyskutować. Ocieplane ja czy chyba nie ocieplę, nawet czy? bardziej będzie ko, kontrowersyjne odnośnie ocieplane czy nieocieplane, osiadkowana, czy, czy, czy lita denica, to podgrzewanie, podgrzewanie pszczół. Zawsze można, wiesz, myślę, że jest teraz, no tą przecież, nie, mm -hmm. też podgrzewa. Nie, te, y, teraz tak spada temperatura, ci, ci co, wiesz, myślę, że jest część przeraży, która po prostu podgrzewa teraz, nie? nawet zawodowców. Nie? No ja nie podgrzewam, jak na razie. No nie, ty nie, ale myślę, że wiesz, no bo szczególnie, że już jest rozwinięty czerw i... No nie, no oczywiście, no nie wiem, jak... A widziałem takiego zawodowca, no, wiesz, nie wiem, czy do tego doszło, u którego byłem na, w praktyce, bo niestety teraz już mu się zmarło i... I no tyle to wiem. Natomiast zamierzał do tych swoich przynajmniej połowy uli ze stu, czyli pięćdziesięciu, mhm. doprowadzić prąd. Aha, okej. Okay. Żeby tylko jednym włącznikiem podgrzewać mhm. wszystkie. Jeśli działa, czemu nie? Znaczy czy wiesz, no te, w tej chwili masz rację, a no w tej chwili rodziny są rozbujane. No nie wiem, jak sprawdzałeś, jak jest stan rodzina, która ma najwięcej czerwiu, ile masz czerwiu. W tej, która wydaje mi się, że ma na więcej, to nie przegrzebałem wszystko, no bo nie miałem takiej potrzeby. Uh -huh, uh -huh. Sprawdziłem, czy, czy, czy są wszystkie stadia czerwony. No to wiesz, no ja też wszystko. Wiesz co, no wy... kurczę, bo to na tym Lakstrocie, to jeszcze nie. Okay. Porównując to do, do warszawskiego zwykłego, to wydaje mi, to tak jak no wydaje mi się, że ma na czterech ramkach czerwony. Okej, okay, no to ja wiesz to też nie wszystkie, nie wszystkie przeglądałem tak oddechy do dechy, ale akurat z tych, które przeglądałem, no jeden miał jeden miał siedem ramek warszawskich zwykłych, także czerwił. Także wiesz, no po prostu jakaś bomba. Albo to mi się, wiesz, jak przyjdzie pogoda, za dwa tygodnie wyroi, albo będę miał potężną rodzinę na pożytek, tak? Więc no, więc, więc, więc w sumie ta pogoda też już mogłaby się, ta wiosna mogłaby w końcu przyjść. Bo nie robiłeś jeszcze żadnych zabiegów antyrujkowych. Nie, nie, nie, nie, no wiesz, no za wcześnie jest jeszcze trochę... Na no właśnie, no. ale możesz się wyrobić, faktycznie. No. Wiesz, no, no, to wie. no Właśnie, to jest piękne w strzobach, że, że, że, że, że wiesz, to nie są właśnie e, przewidywalne jakieś pieski, mm. czy chomiki, że naprawdę e, nawet te backfasty, nawet te rodziny prowadzone, hodowlane, nie, przewi nie przewidzisz ich dokładnie mm. zachowań. A no. wiesz co, jeśli chodzi... Ja by, by, mieliśmy już kończyć, kurczę, no kolejny no, temat no. zaczynasz. Miałeś w ogóle backfasta kiedyś? Bawiłeś Nie. się w to? Wiesz, jak mówiłem już, że mam, miałem A, tylko okay. A, AMM i kundle mm -hmm. i, i pierwszy raz chciałem sprowadzić taką komercyjną pszczołę y, od tą kamiotka, ale mm. mi moje pszczoły zrobiły nalot, uzurpację. Okay. A tak wspominałem tak, tak. I tak. zabiły, zabiły już odnosieniową matkę, także przykro mi, mhm. dał, no nie wiem, stworzyłem sobie oczywiście do tego, wiesz, półżarny, pustero filozoficzną gadkę, że pokazały mi, gdzie mają mhm. moje zamiary i co myślą o, o jakichś obcych genach tutaj, Okej, okay, no to ja, wiesz co, ja małą, małą, małą serię bakfastów testowałem, na tej mojej przydomowej pasie, się nie sprawdziła. mam zamiar nie w tym roku, w przyszłym roku, przetestować na drugiej pasiece, ale tutaj na tej pasiece to, co testowałem, powiem ci szczerze, zupełnie mi się nie sprawdziło. Znaczy, wiesz, no, troszeczkę słabszy rok był, wszystko, co przyniosły, w zasadzie zeżarły, jeszcze z... Oh, z... czekaj, okay. ile miałem tych Bakwastów wtedy w jednym sezonie. Że nie wziąłeś nich miodu, krótko mówiąc. Wiesz co, tak, tylko z jednego, jakieś, wiesz, na Warszawiaku zwykłym, dwie ramki, no wiesz, no to co to jest za, za miodobranie, tak? I drugi. I przy... Jasne. Także wiesz, także także kiepsko, a jeszcze dwa. No wiesz, one są chyba do towarowych pożyczek, Tak, tak, przeznaczone. tak. A co, tak a do jeżdżenia. Jeszcze... Wydaje mi się, że do jeżdżenia. Tak, to jest nie? to jest pszczoła, wiesz są to jest pszczoła mięsna, tak? To jest, wiesz, to jest. że pszczoła... ją na środku, na środku pola rzepaku, Dokładnie. czy gryki. Dokładnie. A druga sprawa to jest pszczoła, wiesz są to jest pszczoła, którą moim zdaniem sprzedawcy odkładów. Yy... Bardzo lubią reklamować, ponieważ no, to jest pszczoła, która wiesz, jeśli nie dasz, jej, jeśli, jeśli dasz jej, jej kraty odgrodowej, no to tak naprawdę dasz 18 ramek warszawskich, no to one potrafią zaczerpnąć 18 ramek, tak? Także wiesz, także przyrost jest, to jest naprawdę duży, więc mówię, ona się już handluje odkładami, to jest świetna pszczoła na produkcję, tak? Znaczy produkcję odkładów. No tak, on tak, milion. tylko że ciekawe, czy ten odkładziarz później przekaże tą informację kupującemu, który właśnie tak jak ode mnie, A, po prostu na turszy kupuje, żeby pszczołki sobie mu latały i trochę, żeby wziął miotku, nie? A one mógł, mogą paść z głodu po prostu. Nie, no oczywiście, że tak. A... Bo produkują no 10 ramek czerwiu, on stwierdziła, przecież są kwiaty, nie podkarmi i... I tak się to skończy. Nie, no nie, dlatego, że tak. No moim zdaniem, tak jak mówiłem, czasami mam mieszane, mieszane mm -hmm. uczucia. No, a druga o, tej modzie, o tej modzie właśnie. No a wiesz co, a druga sprawa i to mnie totalnie zraziło y, w dwóch, u dwóch bukfastów i to całkiem silne rodziny, które mi zaczęły nagle słabnąć, się pojawiła ta y, no, jak to się na Boże. Już mam dziury, musimy kończyć ten podcast. Choroba Jest jakaś? No tak. Y, o Jezu wapienna, grzybica? Wapienna, do, grzybica wapienna, dokładnie tak, w dwóch, także wiesz. Także, a, a I to zrobi, zrobiłeś coś, czy nie? Wiesz co, yy, yy, ten, zastosowałem yy, paski z kwasem, kwasem szczawiowym i te rodziny wyszły, wiesz, i matki, matki dalej czerwiły i potem do wymiany matek nie miałem żadnych problemów, ale po prostu, wiesz, no w pewnym momencie zaglądam do ula, tam po prostu wapno, nie? Strasznie to wyglądało. Także taki... I, ale ale rzeczywiście, kwas trzewowy jest jakimś tam uznanym specyfikiem na to? Wiesz, co gdzieś szczerze to mi się raz zdarzyło, wyczytałem, zastosowałem, dało rady. Tak? I mówię, rodziny rodziny się wybrały, potem matki były wymienione, yy, ale mówię, nigdy mi się wcześniej nie zdarzyła yy, ta choroba. No może, No, tak jak to choroby, no nie no, ma no, co Nie, no mnie? oczywiście nie. że, że taka jest. Taka jest yy... Tak jak mówię, to była mała... mała... Jedyna taka choroba, która występuje no, właściwie cały czas i wciąż, no to jest w tym momencie ta... A, to może dwie, yy, czyli yy, choroby... No, można powiedzieć, że waroza, to jest właśnie od varozis. Tak super yy, poprawnie to chyba kiedyś, tak jak w Czechach, to mogłoby się mówić waroaza, tak, tak jak nosemoza. No, to jest ta choroba, która jest związana po prostu z dużym zapasorzuceniem yy, dręczem no i nosema, nie? A w tym momencie nosema To są takie dwie główne choroby, które występują w większości, nie? I na pasiece zawsze są, tylko no nie dają ewentualnie objawów, tak? Bo są w małym tym. Natomiast te inne to chyba występują że, że czasami, no tak? No raczej może zdarzyć, rzadko, tak tak, tak, tak, tak. No mówię, tak, ja tutaj tak, się tylko raz mówię, bo tu dla... Owszem, są jakieś chyba takie rejony z Gnilca, że tam często mają z tym problem, nie? No. A to prawda, to prawda. Wiesz, na, co, na Lubelszczyźnie tak, chyba, tak? na Lubelszczyźnie jest tego sporo, koło y, Roztocze, jak jest to też, też tam jest tego sporo. Zresztą ostatnio tam przejeżdżałem, to chyba... I, przy... Swoją drogą, wiesz, y, jakie są hipotezy, dlaczego tak jest? Y, no nie. Wiesz, co, no bo macie... jak wszystko, musi mieć ze swoją przyczyną. No, znaczy, wiesz co, mam jakieś... Znaczy... Nie, nie, myślałem, że może jakieś badania znaczy. Nie, temat. nie, niestety nie znam żadnych badań na ten temat. Ostatnio przejeżdżałem właśnie przez Roztocze, wiesz, w dwóch miejscach, w dwóch różnych miejscach, wiesz, gdzieś tam na trasie wiesz, teren, tereny zapowietrzone dwa. Także wiesz, także no, nieczęsty widok, żeby w sumie całkiem blisko siebie. Tak, tak, no tak przeglądałem takie mapki, to tam jest czerwono, jak tak, jest tak, pokazuje tak, tak, ilość, tak. wiesz, w ciągu ostatnich lat yy, problemów z Gnilcem, to tam. Ja nigdy nie miałem muszę na początku. Ja to... Na razie, wiesz, nie chwalą z dnia przed zachodem słońca, na razie nie i nie mam zamiaru. Chyba, Cześć, że w tak małej ilości, to... że, że wiesz, że umknęło to Oczywiście, znaczy, wiesz, co, tutaj, tutaj wiesz, co to jest tak jak ze wszystkimi chorobami. Jeśli masz silne rodziny, no to te rodziny sobie poradzą, tak? Z, z, z tym czy innym cholerstwem, które gdzieś tam je wiem. Nie, nie, to może... jasne, tutaj w przypadku znilca, no zresztą to jest w tym podcaście też mówione, musi dojść do infekcji. Mhm. nie? Tak. Bo na przykład w formie przetwarnikowej, no to jest w wielu rodzinach ogólnie. Mhm. nie? Musi dojść do rozwoju. A do, rozwo a do roz Że czerw, za czerw, zaraża kolejne czerwie tak, przez tak, a do rozwoju. Dochodzi i tak, w bardzo tak. konkretnych jakby warunkach, tak? To nie jest, wiesz, nie jest. Nie, tak. No. No i mogą być ewentualne warunki, które temu sprzyjają, nie? No, no, no, się. Zresztą, ja nie chcę się na ten temat wymądrzać, odsyłam jakby co do mojego wywiadu z weterynarzami e, i do innych e, Tak jest. tutaj specjalistów, nie? Dobra, Dobra. kończymy. kończymy. Ciekawe, czy ktoś nas jeszcze słucha. jeśli ktoś nas jeszcze słucha, to dajcie łapkę w górę pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie. Nie, nie ale jak dadzą łapkę w górę, to przecież y, nie będzie mogli słuchać tak na się, początku. Tak dać. Czy, tak musimy jakiś wymyślić kod. Nie, po prostu kto nas słuchał do końca, to niech napisze, bo będziemy chyba zdziwieni, bo to jest ten odcinek taki jest inny, nie? Jeśli ktoś nas słuchał do końca, niech napisze w komentarzu Eukaliptus. <głos> Okej. Okay. Eukaliptus. No. Bardzo dobrze. Także dobra. dzięki Kuba za rozmowę. Szkoda, że to musiał ja też. Yy, zniknąć też być. Żałuję. Ale, też żałuję. Yy, ale cóż obowiązki go yy, by wezwały. No trzymaj się Emil. Pa, pa. Cześć. Hej.